Witam na 69 zlocie Czterech Królów Shadalu. Witam was ja z rękawicami odwieszonymi na hak, sekretarka stanu Kot Bison. Wraz ze mną są dzisiaj otoczony tygrysami Sagar Gulec. Siemanko. Bez maski, ale za to z pazurem Van Balrog. Ohio. Jaki kraj takiej anime Illuminati Hiryowego? Dostaniecie, na co zasłużyliście. E, czy słyszycie mojego psa? Słyszymy. Wspaniale, tak. to będzie Ten piękny piąty, początek podcastu. Czek, czek, piąty członek od naszego odcinek. podcastu? To, tak. To jest pies, sekretny pies Balroga. Mój pies znaczy, Fadga. Fang. Nie, nie mogę się doczekać, aż za kilka odcinków będziemy mieli nowego członka i będę mógł do niego mówić per Fang. Nie mogę, to jest to, jest to na co czekam. Fong no, co? No, to są tam no. chłopaki. Dobrze, jakoś się żyje powolutku piąteczek. Dawno nie było odcinka, a dużo się działo, także postanowiliśmy się zebrać ponownie i pogadać o rzeczach takich, jak, jak wyszło to całe samszo, o którym gadaliśmy jeszcze przed premierą ostatnim razem, jak się zapowiada nowa bijatyka Rajotu. Pogadamy też o temacie, który jest na pewno na ustach wszystkich, czyli prezentacja Gilt Gira, którą zobaczyliśmy raptem kilka dni temu. A przypomnę, że Guilty Gear to było to, o co Hiryu prosił, na co miał nadzieję, że będzie pokazany na Ewo w poprzednim odcinku. Także palec małpiej, łapki się zgina. Jak zwykle Simpsony przewidziały przeszłość. Nie no, to było do przewidzenia, było. ale boli tak samo. Hmm. Ale po kolei. Zaczniemy od wydarzenia, które miało miejsce... A Jezu, kiedy to było? Trzy tygodnie temu? Dwa? Dwa i pół. Nie, nie... Nie nie znam nazw w tygodnia po polsku. roczej Rumble. To był roczej Rumble The Runback, druga edycja turnieju, którą zapowiadaliśmy w pierwszym odcinku, się odbyła. Ja tam byłem, Van tam był, Hiry tam był. Garg wspierał nas duchem ze swoich alt kont na Twitchu. Z, Z jednego nawet pisał Lecz po polsku. Mamy tam, wszystkie rzusku. perspektywy. Tak, wszystkie perspektywy. No, ja tu, nie wiem, od czego zaczniemy. Co Macie jakieś pierwsze wrażenia, których chcecie się podzielić? No, ja mogę zacząć. Jestem zadowolony z tego, że jest widoczny improvement względem poprzedniej edycji. Myślę, szczerze mówiąc, nie wierzyłem początkowo, że w ogóle będzie jakikolwiek runback po pierwszej edycji. Było dużo negatywnego feedbacku, ale. Muszę kudos do wszystkich organizatorów w turnieju, że naprawdę wzięli sobie do serca te feedbacki i widać, zauważalny, jest zauważalny postęp w turnieju. Można było nareszcie spokojnie sobie pograć w gry, co nie było możliwe na poprzednim turnieju, w zlocie, evencie. Wiadomo, że to jest podstawa takiego eventu. Było dużo ludzi, lepsza miejscówka według mnie i ogólnie kleiło się to bardziej. Ze sobą. To było na Ujocie raptem jeden wydział obok, tak dla osób, które w ogóle nie wiedzą. Tak, tylko jakby przestrzeń była dobrze zarządzona, były cztery pokoje, co prawda Smash był, od... przepraszam, trzy pokoje, czwarta to była Jadłodajnia, Smash był trochę bardzo oddalony, tak samo jak Jadłodajnia, ale podobało mi się to, że po prostu była przestrzeń łącząca jeden pokój anime, gdzie tak naprawdę było wszystko, i pokój turniejowy, można było sobie spokojnie pochodzić z jednego pokoju do drugiego. Nie było problemu z wołaniem uczestników do, do turnieju, bo wszyscy byli na miejscu. A przy pierwszej edycji no to był problem, że te wszystkie pokoje były takie trochę pochowane tu w jakimś zakamarku. Ludzie musieli dużo biegać, żeby znaleźć graczy, a teraz jakoś to było lepiej zorganizowane. Nie wiem, jaka czarna magia się tam odbyła, ale spoko. Chyba sama frekwencja też była... Dużo bardziej zadowalające, prawda? Tak. Szalona była frekwencja Smash i Tekken sprawiły, że... No pewnie Smash i Tekken to były równie dobrze 70-60% uczestników w tym turnieju. I to mimo tego, że na blazu przyszło 40 tysięcy, także wiecie, to są naprawdę ogromne liczby. Ale nawet na... Unis zaliczył nie? dobry skok. To też może nie jest tylko kwestia sukcesu samego turnieju, ale tego jak scena pracuje nad własnym rozwojem, No, ale fajnie, że inne tytuły, które nie, nie są tak ustanowione na polskim rynku, polskiej scenie potrafią zebrać sensowne liczby. To po prostu pokazuje jak ładnie Kujon potrafi nasilować produkt. Właśnie pozdrawiam Kujona, dzisiaj, nie, wczoraj próbował mi wcisnąć, żebym kupił Unistka CLR, więc... to będzie to. Skoro już poruszyliśmy to. temat, to warto powiedzieć, że tym razem Kujon wygrał turniej w Unista, po tym jak w zeszłym roku zajął bodajże ósme miejsce, także wyraźny rozwój tutaj. No tym, razie, no. tym razem mu zależało po prostu. No. no fajnie się oglądało, jak Kujon wygrywał Majora. W końcu. Należało mu się. Nigdy dobrze mu już w turniejach nie szło. No. W, końcu, w końcu coś ugrał. Fajnie się Była drobna kontrowersja, filmy. bo w sobotę z... Swój ostatni mecz przegrał po tym, jak nastąpiła pauza, a niestety Unist, naj, najtęższe japońskie umysły nie wykmieniły, żeby na widoku pauzy było widać, kto ją wcisnął, czy player 1 czy player 2. Nie wykmieniły też, żeby zrobić jak geniusz Mike Z, że pauza się aktualnie tylko po otrzymaniu tego startu przez kilka tam bodajże sekundę, czy tam, czy pół. Także no niestety trzeba było przerwać mecz i restartować, że było fair i poszło po nie, nie jego myśli i było z tego powodu trochę konfuzji i nie, pewnie frustracji, tak zgaduję. Zresztą Unis to też w ogóle się trochę opóźnił na tym evencie, bo nie skończyliśmy top 3 przed końcem soboty, całość trzeba było zakończyć na początku niedzieli. No to z jednej strony Van powiedział, że dużo lepiej poszła ta organizacja, co no, oczywiście się zgadzam, Natomiast no niestety nadal nie jest idealnie. Ja bym wystawił taką powiedzmy trójkę organizatorom, bo generalnie cały turniej zaczął się później niż miał. Blast Blood miało się zacząć o 11, a zaczęło się chyba dopiero o 13. O, dopiero o 12 jeszcze ustawiali stoły i setupy, przynajmniej w sali anime, nie wiem jak w innych, bo bo nie byłem winny i z tego na pewno wynikała duży powód z tego, że było właśnie to opóźnienie, a niestety był twardy limit na to, który musieliśmy opuścić ten budynek i to była godzina 21 i nie, że o 21 to no, tam kończymy ostatnie mecze i się zbieramy, tylko jak ktoś nie wyjdzie przed 21 z budynku, to już nie wyjdzie do końca wieczoru. No tak, no, widziałem jakiegoś to... typa, co spał na kanapach I i w sobotę, i w niedzielę, nie wiem, czy tam został na noc, czy nie, na terenie uniwersytetu, Nie ja raczej. ale był w tej samej pozycji. To się budziło. To takie, wiesz, na, przy... na pokaz wszystko. Hmm. Hmm. Od strony streama, stream monstera, tak, turniej też się całkiem przy... naprawdę przyjemnie oglądał, nawet yy, Tekken, którego na co dzień nie śledzę, yy, był fajnym, fajnym wydarzeniem, raz, zobaczyć, co się dzieje na polskiej scenie, jakaś tutaj ciekawość, a dwa, spoko komentarz i fajna jakość streamu, to na pewno pomogły w utrzymaniu tutaj mojej uwagi, więc był praktycznie no, cały dzień spędziłem z ruczajem, nie będąc na a jedy, Więc, a jedyne jakieś potknięcia, jakie tam były, no to też się wiążą, chociażby ze wspomnianym zamieszaniem Winners Final Unista, bo stream się de facto urwał, a dla, dla osób oglądających nie było żadnej informacji, kiedy kończymy, co się właściwie wydarzyło, jakie zapadły decyzje. To były strasznie to cicho taka... ustawione mikrofony i chyba nie było osoby, która by wiedziała o tym i by to poprawiła. To możliwe, była bardzo chaotyczna możliwe. sytuacja zresztą. Ja też nie do końca wiedziałem, co dokładnie się tam stało, nawet już jak było po fakcie i dopiero po uh -huh. jakichś dziesięciu minutach kujon mi no, ale... spokojnie już wyjaśnił. <laughs> Koniec końców, jak to kujon krzyknął, tam sprawiedliwość, i więc nie ma niesmaku, bo... bo to bo... chyba jeszcze jakieś przekleństwo było. Ja, Ważne, że karma nie. wróciła. Karma wróciła. Tak, no wiecie, jeśli chodzi o streamy, to musieliśmy użyć trochę eksperymentalnych setupów i to tak jak na ostatnią chwilę złożonych, więc spodziewaliśmy się, że będą problemy, a także opóźnienia. Ale myślę, że koniec końców i tak udało nam się ledwo, bo ledwo, ale dopiąć to wszystko. I te konieczność sparowania setupów i nagrywania, bo to głównie o nagrywanie materiałów chodziło i dostarczenie w ogóle tego streama kiedykolwiek. Więc ja myślę, że tutaj trochę problemem było, że my już wiedzieliśmy, że cały start się opóźnia jako organizacja, ale chyba nie daliśmy rady przekazać tego w końcu, bo Wydawało mi się, że my się nie spieszyliśmy, my nie odczuwaliśmy za bardzo tego stresu, ale szczególnie związanego z rozstawianiem się trochę później. Ale, no właśnie, gdybyście wy wiedzieli, no to też inaczej moglibyście do tego podejść. Wiesz co, Drive, który, bądź z tego co wiem, organizował Smash. Aha, Drive, Drive, mam nadzieję, że nie, nie wiem. Drive, i Spider. No. Drive, okej. Okay. Powiedział mi, że jak oni przyszli w sobotę, to chcieli się rozstawić w tej sali, w której byli zgodnie z tą rozpiską, która została udostępniona na początku tygodnia, i dopiero w trakcie dowiedzieli się, że będą musieli jednak być na drugim końcu budynku i że to na nich wyciągnęli tą krótką zapałkę i ich setup będzie właśnie oddalony ich, ich streamowy setup będzie oddalony od reszty turnieju, który miał tam swój własny pokój i niestety ci biedni gracze musieli nie dojrzeć latać przez budynek na swoje mecze, to jeszcze grali tam na korytarzu, gdzie ludzie im tam co chwila przechodzili, także no, słyszałem, że trochę osób jednak na to narzekało, także nie, niefortunnie to wyszło. No to I, tak. Wiem, że to trochę poza waszą kontrolą, natomiast um, zastanawiałem się, czy mogło to być jakoś lepiej rozwiązane. Na no, przykład na koryt... ta sala. No, uh -huh. co, co mówisz pan? A na korytarzu działy się tylko single czy double masza. Bo miałem I, wrażenie, ta, że ta, tylko ta, double? double grali. Nie, nie, single też. Bo okay. w ogóle, bo te single, oni, oni generalnie nie. To w ogóle też dziwne było, bo jak o, generalnie cała część bijetykowa skończyła się w niedzielę tak około 16-17, a smaszerzy trwali dalej, bo wiadomo, smasz to gra, która trwa bardzo długo, bo i same mecze trwają długo i jeszcze wiesz trzeba ten cały draft stage, gdzie po każdym meczu się banuje plansze i, i przeciwnik wybiera. Także oni byli gotowi na to, że ich turniej będzie trwał dłużej, natomiast te single trwały chyba do jakiejś 18 czy 19 w niedzielę i wszystko było na tym streamie właśnie. Co do samego setupa, no to było tak, że nie mogliśmy tego położenia Smashów rozwiązać inaczej, ale to dlatego, że już było za późno, kiedy zabraliśmy się za rozwiązywanie tego. To była mhm. cała długa sieć zależności i lawina kto, komu, gdzie, kiedy powiedział, więc nie warto się wdawać w szczegóły, ale tak, mamy kompletnie świadomość, że to było dosyć niefajne, to po prostu było najlepsze, co mogliśmy zrobić w tej danej sytuacji. Natomiast no tyle tylko, co mogę powiedzieć, to że kompletnie się zgadzam, że sytuacja graczy była bardzo trudna, szczególnie z tym, ile zamieszania zawsze się dzieje wokół korytarza przejścia. Natomiast dla graczy przynajmniej tyle mogliśmy zrobić, że... Jeden z projektorów, które udostępniła nam uczelnia, który działał, był sprawny, rozstawiliśmy właśnie w sali smaszowej i z niego puszczaliśmy cały stream tak na bieżąco, żeby przynajmniej publika mogła sobie to oglądać. Tak, widziałem, siedzieli, oglądali, także z tym nie było żadnego problemu. Ale tyle o technicznych problemach, a wróćmy może do samych wyników no upił przebiegu ten... tego, bo mimo wszystko na scenie, zwłaszcza 2D bijatyk, dużo takich eventów w trakcie roku nie mamy, więc każde mm -hmm. takie wydarzenie z fajnym podsumowaniem aktualnego stanu sceny i jestem na wyłonie nowych czempionów, którego... Jednego z tych czempionów mamy tutaj z nami. Nawet hey. dwóch, wypraszam sobie. Na... O, przepraszam. O. <głos> nie wiem, czy sajdy się liczą. Wiesz? Co? <głos> A, czy... Po kolei. Może nie, dobrze, liczą się, liczą się. Dobrze. Ja, ale to prawda, mamy generalnie, chyba wszystkie turnieje wygrali? Nie. Większość turniejów wygrali Polacy, jedynym wyjątkiem u turnieju Blasblue, gdzie wygrał Black Lotus, nasz przyjaciel z Austrii. No niestety, Ali się e... zupełnie nie popisał, pokręcę głową. Nie tylko no Ali, no ale przecież i Roger, i Moczan. no nie, nie odpadliśmy na jeźdźcy. No, no bueno, te te było ile? Dwóch Polaków to top 8? Chyba tak. okej. Okay. No całkiem być lepiej, mogło być, no lepiej, blaze… być gorzej. Blaze było dosyć międzynarodowe, to warto powiedzieć, bo jeszcze oprócz Black Lotusa była reszta ekipy z Austrii. No i w ogóle fajnie, że przyjechali Austriacy. Ale Byli no tam... jeszcze Grecy chyba i Były tak. ten jeden koleś z... Z... Estonia. z Estonii. Z Estonii, tak, tak. Vlad Paisis. No, no, on nawet daleko zaszedł w turnieju Samsio. No, tak. A turnieju Samsho, jest z nami dzisiaj zwycięzca tego turnieju, Van Darko. Hej, Hej wygram Samsho. E, no dobra. Trudno było? E. Było trudno, szczerze mówiąc, było trudniej niż myślałem i tak nie byłem przekonany, że wygram ten turniej. Sporo pomogło to, że jeden z graczy nie doleciał z Austrii. Jak on się nazywał? Mahoshojo. co też grał Ukio. Zrobiłem sobie sporo notatek na niego, ale całe szczęście nie przydały się. Na relę nie trafiłem w turnieju, więc było dobrze, ale zadziwiło mnie trochę wynik e, Kejima, bo bardzo dobrze mu poszło. No, mhm. Na początku zrzucił mnie do loserów, ale widać, widać, że nie tylko ja miałem z nim problemy. Rele też z nim przegrał. E, no ogólnie dużo ludzi zbił swoim day, Week One Tam -tamem. Trochę I ci powiem, że jest... się dziwię, bo dla mnie to było jednak oczywiste, że ktoś taki jak Kejim i taka postać jak tamtam -Tam stworzeni dla siebie. Ja wiem, tak, ale to... Ale on twierdzi. I czy on faktycznie grał na takim poziomie, jakby nie grał w tę grę od premiery? Twoim zdaniem? Ciężko powiedzieć, bo to, to jest bardzo prosta gra mimo wszystko. I właśnie świadectwem tego jest wyniki top 8 tej gry. Uh, mogę Ci po prostu od góry do dołu powiedzieć, kto, kto ile grał w tą grę i gdzie zaszedł. Wiadomo, ja grałem najwięcej, ale w top 8 są gracze, którzy naprawdę dużo nie, w to nie grali. Na przykład Kejim uh, no może pograł Pierwsze parę tygodni grał na online, jeszcze można było z nim grać. Niestety nie mieliśmy dobrego połączenia, więc chyba przestał w ogóle grać online, ale tak jakby nie był jedną z osób, która gra najwięcej. Jasiu wydaje mi się, że grał tylko pierwszy tydzień, a był piąty. M z Niemiec, który podobno zaczął grać sam od dzień wcześniej, był czwarty. Podobno, no podobno uczył się dzień wcześniej i to, to nie jest przesada, że w tą grę można się nauczyć grać w takim krótkim czasie, bo jest bardzo, powiedziałbym, że podstawowa. Tylko kwestia jest taka, że trzeba dobrze rozumieć mechaniki gry, trzeba wiedzieć jak wszystkie działają, jak co kontrować i ten mindset, że tak naprawdę rundy w tej grze to jest resource. Bo to, że przegrasz jakąś jedną rundę, to nic nie znaczy, o ile zatrzymasz sobie pasek na Rage'a, na Isena, czy coś takiego. I ja mogę z ręką na sercu powiedzieć, że zasłużyłem na tą wygraną, bo widziałem, że robię rzeczy, których inni ludzie nie robią. Bo po prostu przez to, że miałem większą wiedzę na ten temat. Na przykład jako jedyny używałem Doja, żeby Doja i Bagdaszy, żeby kontrować rzuty w tej grze, które są bardzo dobre. I no jeżeli ktoś jakby nie lałował tego to zazwyczaj, albo nie widzi, jak ktoś to robi, to nie, nie zna konkretnie odpowiedzi, co robić na rzuty. Pozwól, że może... bezczelnie spytam. Czy uważasz, hmm? że poziom turnieju był niski? Nie. nie, nie? Absolut okay. Absolutnie nie. Po prostu właśnie to jest piękno tej gry, że nie trzeba włożyć w nią dużo, żeby mieć jakieś wyniki w tej grze. I, i to tak naprawdę nie zawsze zależy od tego, ile w to włożysz. Możesz obejrzeć jakiegoś Justina Wonga, który gra i widzisz, że on robi nieoptymalne rzeczy, gra naprawdę basic rzeczy, no ale no co, blokuje rzeczy i trafia rzeczy. To nie jest gra, gdzie masz instant airdasze, unblocki i jakieś hamskie mix-upy. No wiadomo, oprócz Ukio. Ale Kim grasz, przypomnij? Tak, gram Ukio. No więc na przykład przykładowo, Havok, mój training. Partner, z którym myślałem, że no będzie top 3, przecież gramy cały czas razem, czasem sprawia mi kłopoty, był dziewiąty. A przegrał z ludźmi, którzy no grali mniej, albo Rele, człowiek, który jakby uzupełnia, siedzi na Discordzie, samszo, często się odzywa, dużo ogrze, uzupełnia wszystkie wiki z framedatą dla Charlotte, ogólnie ogarnia temat, co nie? Na przykład... Jasiu zaszedł od niego wyżej, a ja Jasiu, który grał w tą grę z tydzień i ruszył ją w ten sam dzień, w którym był turniej z powrotem. No ale o to chodzi, nie, że sam jest bardzo grą na fundamenty i nagranie systemem, więc I to, to jest tak, że jak się nawet ten tydzień, czy dwa tygodnie, czy nawet mniej, ale jak się rozegrasz trochę w jej dynamice, to dużo rzeczy działa tak, że ktoś ci może po prostu powiedzieć, ej Bagdaszuj na i narzuty i może zacząć to robić w walce. No tak, tak, to jest kwestia tego, żeby się dowiedzieć tego albo z doświadczenia, jak widzisz, że ktoś inny to robi, albo stwierdzić po co takie rzeczy są w tej grze, mhm. bo, bo to jest całkiem istotne, żeby Spoko. dowiedzieć się jak mechanika działa, bo to jest główna rzecz w tej grze. Jak gra jest tak prosta, to znaczy, że mechanika jest bardzo ważna, bo na tym musisz oprzeć swoją grę. No tam się dużo gra na system. Van, wspominałeś, że robiłeś notatki na uczestników przed turniejem, ale powiedziałeś też, że nie trafiłeś na wielu graczy, na których je robiłeś. Czy w ogóle Ci się do czegoś przydały, czy, czy niekoniecznie? Z zależy. To znaczy ogólnie to nie. Żadne mi się nie przydały, chyba, że to były match w specific na TamTama. Jest akurat postać, której strasznie się obawiam, bo jest bardzo wkurzająca i tak naprawdę nauczyłem się meczapu w trakcie tego turnieju. Dlatego też wyleciałem do losersów. Dużo rzeczy mnie zaskoczyło, no ale potem miałem chwilę na przemyślenie i poszło mi już zdecydowanie lepiej. Ale nie, kwestia jest taka, że w tej grze cały co miesiąc dochodzi nowa postać. Teraz akurat jest taki system DLC wyszedł Maru, który jest Przepraszam, Shizumaru. Shizumaru, który jest bardzo silny i na przykład reale zmienił swoją postać Charlotte, na którą się przygotowałem na Shizumaru. Grałem z nim potem poza turniejem, notatki się nie przydały. no Wydaje mi się, że dużo ludzi chce eksperymentować z postaciami. Zwłaszcza przez to, że są te update'y, a powiedzmy tier lista jest taka swobodna w tym momencie. Trochę się przesuwa, chociaż wiadomo, że Topka topka postaci jest bardzo solidna. Jak się komentowało myśl... Samsho Hiru? No powiem Ci, że Samsho to akurat się bardzo dobrze komentuje, dlatego, że o ile jestem osobą, która wiedzy może na temat tej gry jakiejś konkretnej, takiej meczapowej, bardzo specyficznej nie posiada, natomiast no łatwo jest w Samsho, przynajmniej mi jest łatwo dostrzec jednak, gdzie się teraz waży zwycięstwo, co było ważne, co było mniej ważne, gdzie są jakieś tam zwyczaje graczy i czy ktoś z tego korzysta. Więc bardzo przyjemnie mi się patrzyło szczególnie na ten finał, bo to wyjątkowe jest jednak, żeby oglądać czyjąś dziesiątą grę w danym turnieju i mimo wszystko jeszcze móc wykrzesać z siebie jakieś emocje, dlatego właśnie, że ta gra na to pozwala, że ta gra doprowadza jednak do pewnego wrzenia. Także dla hmm. mnie ruczaj Rumble i turniej sam się wrzał. Jakieś inne ja. gry, które e Gark, sorry? Ale ja mogę go... coś tylko dodać na sam bo wydaje dobra, mi się, że zaraz zmienimy temat. W myślę, wrócimy do Samsho później, dlatego tak się zastanawiałem A, to dobra, to nie, to może pójdźmy do innych gier. Skomentujmy no, inne gry. Ja a o Samsung chciałem Samsung tylko zauważyć osobno osobno ostatnią wracać. kwestię, nie? Bo jeśli chodzi o, o poziom turnieju, to jedyne co się rzucało w oczy i co jest związane z niewielkim czasem, jaki niektórzy gracze poświęcili dla tą grę, to właśnie wiedza meczapowa, którą gdzieś, gdzieś było widać. Nie są to może tak specyficzne i tak skomplikowane ten matchup knowledge, jak w innych tytułach, ale jakieś kwestie panijsze, czy po prostu jakichś takich bardziej gimikowych zagrań. Gdzieś one się pojawiały, te, te błędy i one na pewno też decydowały o pozycjach niektórych graczy, którzy może byli bardziej solidni, ale nie byli tak ograni, bo jednak roster jest całkiem spory i tak jak wam wspominał, cały czas dochodzą nowe postacie, które nie są tak dobrze eksplorowane, bo no, scena jest za mała, online jest słaby, wie, więc nie zachęca do, do grania z ludźmi spoza kraju. Goł nie działa no Ghost mode to jest tragedia ale może pogadajmy o tym później ale, ale z... zgadzam się z Garym, jak najbardziej zwłaszcza, że no trzecie miejsce zajął człowiek który grał Basarą Gon grał Basarą, a on wyszedł tydzień przed ruchem, może półtorej coś takiego, nie? no ale też Basara jest I... mocny jest mocny, jak najbardziej właśnie ciężko mi powiedzieć, czy to była kwestia meczapu, że ktoś nie znał po prostu meczapu, ale wydaje mi się, że ta postać sama w sobie jest po prostu silna mi dosyć ciężko jest ocenić poziom tak relatywnie, ale myślę, że spokojnie mogę powiedzieć, że patrząc na mecze Gona, on przynajmniej doszedł do tego poziomu w opanowaniu postaci, że miał bardzo konkretny game plan, wiedział, co powinien robić i starał się to egzekwować. Także było na co popatrzeć. No Ja myślę, że to był główny powód, dla którego zaszedł tak daleko w tym turnieju, bo dużo ludzi... Nie ma gameplanu w tej grze, a game plan nie musi być zajebisty, ale jeżeli masz jakiś solidny i się go trzymasz, to może naprawdę daleko dojść, a no Basara to chyba idealna postać do tego, a go on bardzo dobrze to robił. Tak, zresztą e... fajnie zonował. O, o, przepraszam, nie, nie powinienem nie? używać Proszę, tego nic? słowa. A? Nie, bo triki, bo sztuczkowy był. Przepraszam, <laughs> a skąd się... ja jestem poza obiegiem. Widziałem ten żart, ale nie wiem skąd się wziął. Wiesz o co chodzi? Jest. Chodzi o to, że... A to jak wrócimy... To... No, możemy Dobra, już mógł od mógł razu mógł powiedzieć, skoro padło, że pokazali ekran wyboru postaci do Guildy Gira 2020 i on jest oczywiście bardzo placeholderowy i to widać, ale na no, tym no, ekranie na ten... są postaci podzielone podług power, speed, coś tam i Axel, czyli Zoner jest zakategoryzowany jako postać triki hmm. Rozumiem. A Basara to typowa triki postać. Oj tak. Bardzo triki. Mam do ciebie inne pytanie, Hiryu. Komentowałeś bez przerwy w sobotę, od rana do wieczora? Miałem małe przerwy, pozwoliłem też się zmienić, szczególnie, że miałem chętnych. Tu w ogóle fajnie, bo dopisali ochotnice. Miałem okazję komentować z Bartem, miałem okazję komentować z NVD i z Mirkiem. A jeszcze oprócz tego mieliśmy możliwość wpuszczenia Trimura na mikrofon, tylko niestety nie znaleźliśmy takiego czasu na to. No, Także... Havok z no i no hawok, no i do tego jeszcze hawok, tak. Także dzięki chłopaki, no ale jak widzicie było dużo osób, można nam się było zmienić, natomiast oczywiście przez większość czasu byłem albo na streamie, albo w pobliżu streama, no bo starałem się doglądać swojego stanowiska też mogę powiedzieć, że stanowisko było troszkę rozbudowane względem moich standardów, także cieszyłem się, że mogłem poeksperymentować trochę i widzieć owoce tego eksperymentu. A w jaki sposób, z ciekawości? A wiesz co, kupiłem po prostu nową kartę do przechwytywania obrazu i teraz mogłem nadawać Full HD w 60 klatkach, a oprócz tego jeszcze sprawdzałem trochę innych mikrofonów, miałem okazję sprawdzić headsety Sennheisera, które trochę lepiej moim staniem izolowały głos i dużo lepiej nadawały się do komentowania takiego turnieju. No i to, no tak, to to będzie właśnie. Ale miałem jeszcze okazję użyć w końcu mini komputera do streamowania, zamiast wow. laptopa i to, to sprawdzało się naprawdę bez najmniejszych zarzutów, widzieć 12 gniazd USB 3.0 i, i mieć energię mm. na zasilanie kamer razem z przedłóżkami USB, to jest poezja. Damn, high life, panie. Profesjonalizm. No, także siedziałem ile mogłem, no bo była dobra zabawa z tego wszystkiego. A jaką grę fajnie się komentowało? O, rany, trudne pytanie. Tak naprawdę powiedziałbym Tekken, no bo na Tekanie działo się bardzo dużo i miałem okazję dokumentować też tę grę do końca. Chciałem bardzo komentować Blaze Blue, ale akurat to mi się pokryło z pilnowaniem paru spraw związanych ze sponsorami, więc musiałem to przekazać Tuskanowi i Rogerowi. Jak się okazało, no było co komentować, więc trochę szkoda, ale sam Tekken był super. W ogóle Trimur na Tekanie to jest mistrz, Ciężko mi się patrzyło, bo mówię, znowu Adrian wygrywa, ale co poradzić, no jak jest najlepszy z tej ekipy, co przyjechała, to niech wygra, przecież ja mu tego nie odmawiam. Tylko tak mhm. patrzę na tego Trimura, tak słyszę, jak mu biją brawa, jak mu krzyczą Hong Kong, tak, to jest twój moment w życiu. I zagęgał, ile mu fabryka dała, a potem dostał B1 canterhit na twarz. No wygrał lepszy, no, ale muszę przyznać, że Trimur e, jakby wrócił do formy, bo tak jak wygrał ten turniej w Czechach e, i przez pewien moment nie wygrywał tak dużo na polskiej scenie, to teraz drugie miejsce. W ogóle ci, wczoraj był turniej w Olsztynie, Oj, o ile no. się nie mylę, no, no. I, i, te, i wygrał turniej. Był z, e, był w finale z Whidbanger 420. A, znany gracz na polskiej scenie. Znany gracz. Trochę mi było smutno na to patrzeć, bo Arek był bardzo blisko wygrania, ale no Trimur zrobił comeback z losersów, mm. kiedy Arek już miał 2-0, będąc w winnersach, no niestety wrócił, zresetował i wrócił. Wow. I to też na, jak był stan 2-2. No. Dobra, nice. ja też chcę trochę pogadać o Ruczaju, pochwalić się, ponieważ postanowiłem dać coś od siebie i zorganizować sam site turnieje w gry, które ja kocham. Czyli moje trzy ulubione bijatyki Ever. Marvela 3, Alpha 2 i Persona 4. Tak się ładnie złożyło. 2, 3, 4. No proszę, samo się zrobiło. jeszcze musisz jedyneczki poszukać, jakieś... Eee, poradzimy sobie. Demfighter, w Grand, Grand, blues, Grand Blues. Grand Blues. To będzie moja o, bo... Brzuch mnie bali niestety najgorzej było z Marvelem. Liczyłem, że może Hirusie się na przykład zapisze, liczyłem, że może Tuskan się zapisze, że może ktoś z zagranicznych na przykład Rele grał, grałem z Rele na turnieju w Wiedniu, który on organizował, więc myślałem, że może tutaj on będzie chciał spróbować zemścić na naszej ziemi. Ja myślę, że oni po prostu nie byli jeszcze przygotowani tak wcześnie w trakcie dnia, żeby grać inne turnieje, bo wiem, że dużo Wiedeńczyków gra w Marvela, i myślę, że to była kwestia taka, że chcieli się może skupić na czymś innym z rana, może myśleli, że jakby nie jest to czas i miejsce na to, a potem wszyscy byli bardziej skłonni do grania na przykład w alfę, a myślę, że to nie jest koniecznie dlatego, że lubią alfę tak bardzo, tylko po prostu jakby wyluzowali no, trochę wiesz, tak. na, na drugim dniu turnieju. No ale tak, był to turniej, który chciałem jednak w miarę jednak z zwarcie je zrobić i dobrze się złożyło, bo początkowo naiwnie planowałem zrobić wszystkie trzy turnieje w sobotę, co okazało się być złym pomysłem i ostatecznie alfa została przeniesiona na niedzielę. Natomiast no, na Marvela zapisały się tylko cztery osoby, nasz kolega Kosak, nasz kolega yy, Hawok no i nasz kolega Van, no i ja. I to był pierwszy turniej, który wygrałem, aczkolwiek nie, nie, bez, nie bez spocenia się, <śmiech> że tak powiem. Czemu sprzyjał też brak klimatyzacji w pokoju? Ech, room. Naprawdę e, tak, mam... chciałbym kiedyś zobaczyć turniej, na którym Nivea albo ktoś inny sponsoruje. Halo? O, Jeszcze się możesz zdziwić. Tak? To cieszę się bardzo, bo naprawdę jest to coś, o czym myślałem od kilkunastu lat. Mm. I myślę, że to nie jest najgorsza opcja. Drugą grą była Persona, i tutaj trochę spotkała mnie niespodzianka, ponieważ spodziewałem się, że to Persona będzie grą, na którą najtrudniej będzie mi namówić ludzi, a tu niestotni zowąd przyszedł Remut, i powiedział Rymut, który jest jednym z organizatorów, i powiedział: Widzisz ten stół, tam leżą light novelki po polsku i angielsku oraz kilka tomików Mega Tokio, możesz to dać jako nagrody na Persona. I upewniłem się, ale mogę tak dać, że każdy uczestnik może dostać. No ile masz tych uczestników? 11. Dobra, wiesz. I dzięki temu myślę, że były osoby, które zapisały się tylko i wyłącznie po to. Takie A. na SNK. No, no, no, no tak, to też trochę błąd z naszej strony, bo się pojawiły te light novelki i nie zakomunikowaliśmy ludziom, że je wygrywają w wielu przypadkach. Ale trzeba też Rymutowi przyznać, że jego entuzjazm nadrabia za wszelkie niedociągnięcia. Nie, bardzo miło, bardzo miło. Trzymam na półeczce ładnie swoje tak, że miałem, live Także Miałem więc. 10 osób na personę, czyli było dużo więcej niż się spodziewałem i w związku z tym turniej też trwał dość długo, zwłaszcza, że też yy, jakby gracze mi się pokry pokrywali z równocześnie trwającym Blasble, więc czasem trzeba było czekać na ludzi, którzy mieli swoje mecze w tej głównej grze turniejowej i ja musiałem na nich czekać. I ostatecznie turniej wygrał Roger, co mnie przyznam, że zdziwiło trochę. Spodziewałem się, że wygra go Black Lotus, który mnie zbił ostatnim razem w Wiedniu, a tutaj przegrał z Moczanem, co też mnie zdziwiło, bo Moczan ewidentnie nie grał w tą grę, tylko grał na fundamenty anime z z Blast Blues, swoim Tedim, którego pokochał, i teraz już gra nim praktycznie codziennie na online. Na no, Rojer, no, no, zbił mnie. To bardzo to chyba 3-0, w, w, nie wiem, czy w dwa razy nawet. Nie, raz w innym czasach raz w grand finalu. Mam strasznie słabą pamięć, nie, nie, nie znam swoich wyników. <gry> Także to był fajny turniej, i parę osób stwierdziło po nim, że bardzo mi się ta gra podoba i chcą w nią dalej grać. Także już mamy zaplanowany kolejny turniej niedługo. Trzeci turniej, który zorganizowałem był w Street Fighter Alpha 2, jego też udało mi się wygrać, tutaj miałem 11 uczestników, co też mnie bardzo miło zaskoczyło, bo jadąc na ten turniej myślałem, że nikt oprócz Mirka w ogóle nie będzie chciał grać i że zagram sobie z nim jakieś w FT10 i to będzie nasz turniej, Ja tutaj zapisali się znowu goście z różnych krajów, z ludzi, po których się tego nie spodziewałem, trzecie miejsce zajął Tigra TTH z Wiednia, drugie Van, pierwsze ja, no jak się grało na Rose Van? No uważam, że to jest postać, która psuje tą grę, ale nie mogę narzekać, bo sam ją wybrałem, <grym> niestety miałem problem taki, wiem, że No Jones i w ogóle, ale stick no, no, mi się no. zepsuł w trakcie turnieju i musiałem już potem grać nie na swoim sticku, więc po każdej grze latałem po nowego i trochę mi iluzje nie wychodziły, ale myślę, że i tak powinien był po prostu Kenem zagrać, może byłoby lepiej, ale wiadomo, robienie CC jest za ciężkie, a to jest no. podstawa tej gry. Trzeba binda mieć, a nie wolno, bo to nie chony. Nie nie, nie, nie, to widać, że to jest gra z minionego wieku. Gdyby, gdyby była teraz, to byłby guzik na CC. Mi też się Hitbox zepsuł, co ciekawe. To jest praktycznie moja tradycja turniejowa, że zawsze mi się kontroler psuje albo na samym początku i wtedy muszę szybko latać i obwiązywać tymi drucikami bez, bez w ogóle, bez cyny, bez lutownicy, tylko po prostu liczyć, że na samej na, na ślinę się będą trzymać, albo psuje mi się już na sam koniec. jak w trakcie jakichś setów po turnieju, kiedy już gram sobie, gram i nagle stwierdzam, o połowa guzików mi nie działa, no trudno, no, to jest tyle sobie pograłem. No, dlatego ja już nie ufam kustom kontrolerom, którzy nie są zrobiony przez profesjonalistów. Takich jak firma Razer. <grystanie> <grystanie> Ostatnio naszemu koledze Wajowi y chyba zepsuł się stick Razer Pantera i okazało się, że. Razer w ogóle nie przewiduje takiej możliwości, żeby wysyłać kable zamienne, więc może albo przerobić go sobie i kupić kabel third party, albo kupić sobie nowy kontroler. Same problemy z tym Razerem. Pamiętam, było, że jak na początku na PS4 te kontrolery miały straszny input lag, jeśli ja nie mylę i trzeba było update'ować je, żeby było lepiej. Pamiętam, że były jakieś straszne dramy, albo że nawet któryś z graczy sponsorowany chyba Sien, Musiał PCB zmienić w środku, żeby był inny, bo coś tam czasem nie działało na PS4 czy ps Tak, w trakcie Evo przecież. To tak, się w trakcie to Evo. Mu się zepsuł kontroler i była <głos> po prostu historia stulecia. Grodz sponsorowany przez Razera, nie może grać na kontrolerze Razera, bo się zepsuł. Ale Razer wiemy, że się staracie, więc jakby co, to no, no, no, udowodnijcie doceniamy. nam. No to udowodnijcie nam, a my chętnie... Ostatnio opuszczam. postawili wesele naszemu koledze FUDO więc jest <grymne> szlamaz rejdera. Naszej koleżance, tej, co wypina tyłek. No, robi dużo więcej, ale w tym jest dobra. Hmm. Zabrzmiało niebezpiecznie. No dobrze, e, więc tutaj... Biznes. Ktoś jeszcze jakieś dodatko? Ja, ja skończyłem. Ktoś jeszcze coś do powiedzenia o Ruczaju? No, ja mam Czekamy na kolejne. Że bardzo spoko jest opcja ze streamami z Ruchaja, bo jesteśmy cały czas na etapie, co prawda, ustalania, ale chcemy je, chcemy przekazać własność intelektualną tych streamów w telewizji. Jedna ze stacji prawdziwych, wow. słuchajcie, prawdziwych nadających stacji telewizyjnych zaproponowała, że odkupi od Ruchaj Rumble te streamy, no i puści sobie w ramach swojej ramówki. Czy w końcu będę mógł na Polsacie obejrzeć... Mamo jest w telewizji. Samsho chyba nie, jak Hawok tak ładnie komentował, ale inne gry. No, <laughs> chyba wiecie, bez komentarza to nagrywali. Wiecie jak to jest, no bez szczegółów już dalej, bo pewnie i tak za dużo powiedziałem, ale jak nie, będzie Nie, nie, ja, ja się dopytywałem o to, mi powiedział ja i ale LL, że że jakbym chciał, to mogę o tym mówić, tylko, tylko nie wiedzą jeszcze, czy to wyjdzie właśnie. Tak jak sam no to będzie ten... no ciekawie, kiedy na YouTube się pojawią też filmiki, bo szkoda, żeby przepadło tylko na Twitchu, ale jestem pewien, że ktoś nad tym pracuje. No coś A. może się uda, ale oficjalnie na pewno nie będziemy tego wrzucać, no bo właśnie nie możemy z racji przekazania praw autorskich. A? No to wodziki zostają. Ale jest to dobry trade, warty swojej ceny no w ogóle, Zresztą wiesz, i... nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ktoś z was po prostu na dysk sobie ściągnął te archiwa, to żaden problem. Ale potem będzie rączka? DMCA od telewizji i pozew. No ja mówię tylko o zabezpieczeniu tego na dysku, nic o A, a no, no oczywiście, no to, przepraszam. Myślę, że nikt nie złapie szybkiej rączki. Eee, jak, nie, ktoś nie, DVD, jak, jak ktoś chce DVD, jak DVD, to na priva <laughs> Jak ktoś był na turnieju, to widać, tam było, że w ogóle chodzili, ja coś reporterzy robili jakieś wywiady, mnie niestety nikt nie spytał, najwyraźniej nie jestem wystarczająco znaczącą postacią, mimo, że jako jedyny Polak ugrywam coś za granicą w turniejach. No co poradzisz, no, no trzeba iść, i... no. pchać się na szkło, jak kolega... no, ja praca oddolna i czekam, aż ktoś no, mnie zauważy, tak to... działa świat. Co mało aktywności na Twitterze, od co? Eee. czytałem opinię, że Twitter to, to jest tak naprawdę ekwiwalent opisów, statusów na GG ale w dzisiejszych czasach mm -hmm. i trafiło to do mnie myślę, że jestem w tym sporo, sporo prawdy. miałeś to uczucie, kiedy e, tak się dowiedziałeś no, to, to było to uczucie Gargwa ostatnie uwagi o Ruczaju? czekam na kolejne i troszeczkę żałuję że dzisiaj nie wybrałem ale koniec końców rozłożyła mnie choroba, więc może to było lepsze niż zarażenie całej polskiej sceny biatek. Na pewno było to lepsze. Jestem ci bardzo wdzięczny. Gdyby nie ty, to bym nie wygrał tego turnieju. Więc bym pewnie się rozłożył przed turniejem, bym kaszlał jak sam Ukio. Z mojej strony chciałem tylko powiedzieć, że po poprzednim ruczaju nie wierzyłem w to, że wpadnę na kolejną edycję, nie wierzyłem, że będzie kolejna edycja, ale no teraz mogę powiedzieć, że zdecydowanie, jak będzie kolejne, to jestem w stanie wspierać ten event. I cieszę się, że jest coś na taką skalę, co zastąpiłoby na poprzednie turnieje, które były w Polsce. Zloty. loty hmm. dla kumatych. I myślę, że to, to jest dobra droga. To jest dobra droga. No ja też muszę powiedzieć, że po tej półtora rocznej przerwie, prawie dwurocznej tak naprawdę, bo pierwsza to była w styczniu, a druga w lutym, w lutym no to luty, a druga w, w październiku, no to ponad pół, ponad półtora roku, no muszę powiedzieć, że ten głód sprawił, że jednak doceniłem to, że, że komuś się w ogóle chce organizować turniej w bijatyki w Polsce w... inny niż Tekken i <grym> Mortal Kombat. Także Jak fajnie, jest. że jest. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Mam nadzieję, że będzie lepiej, bo jednak jeszcze trochę jest takich zgrzytów, gdzie wydaje mi się, że, że, jednak za, że jednak można było zrobić lepiej, jakby się pomyślało, albo no, no, ale... więcej doświ doświadczenia myślę pomoże w podejmowaniu lepszych decyzji na przyszłość. No zdecydowanie jest to pozytywny akcent, biorąc pod uwagę to, że większość turniejów, jakie są, są albo w Tekken, a czasem się zdarzy w Mortal Kombat, a reszta to tak naprawdę są lokalsy, takie mniejsze turnieje, po prostu zbiorowiska ludzi, którzy chcą w coś pograć, niekoniecznie turniejowo. I fajnie w końcu mieć taką scenę, na której można się pokazać. Mhm. Pewnie było czuć, że ten turniej, to wydarzenie ma już jakiś prestiż i że wygrana tam znaczy coś więcej niż... Fajnie no widziałeś te medale? Wbisik. No nie, w ogóle szacunek fajnie, medale customowe, dobry detal i ogólnie szacunek dla chłopaków, trzymam kciuki za kolejną edycję. No mój mi się bardzo podoba, nie wiem gdzie go postawić, bo boję, że się porysuje. Naprawdę bardzo ładny, szklany medal. Okej, okay, to teraz uchylę kurtynę i zadam pytanie, którego nie powinienem zadawać. gark następny temat jest twój. Czy ty masz pomysł co o nim powiedzieć, bo ja nie mam żadnego pomysłu jak to zacząć? A ty go proponowałeś? O rany. Lokalne sceny niszowe gry. Nie, powiem ci, że wleciało z... mi z głowy, o czym chcieliśmy. A nie chcieliśmy zaczęliśmy z tego tematu? A to, tak, no bo w sumie o Personie, tak, to było to, że, że ten turniej rozbudził zainteresowanie gr gromi i gdzieś to poszło dalej, więc nie wiem, czy jest sens... No dobra, to w takim razie mówię. wracam za kurtyny na, na, na scenę i ogłaszam kolejny temat, pogadajmy sobie o tym, jak się mają polskie lokalsy, bo tutaj już niestety nie jest aż tak wesoło. No czemu? Zaraz będą kopalnioki. No, kopalnioki to nie są lokalsy, to jest zlot, pani. Aha. Ale mamy. Generalnie niestety nie mamy w tej chwili lokalsów w Warszawie. Przez chwilę mieliśmy w, w jednym takim miejscu, którego nawet mi się nie chce mówić. Byłem tam raz i nie robiło nam jakiegoś super dobrego wrażenia, ale, ale było. A teraz już nie ma. Także pan pijany skryba, który był ich organizatorem, szuka nowego lokalu. Mam nadzieję, że, że będzie dobrze. Krakowski baron, w którym byłem na początku roku na jednym turnieju, nie zdecydował się na dalszą współpracę, z tego co wiem. Nie było tam już żadnych kolejnych eventów bijatykowych ani smaszowych. Jak, jak, a jak to lokalsy w Poznaniu, w Wan? Bo to są chyba jedyne takie regularnie wydarzające się. No. Trzymają się. Był moment przerwy, że tak przez miesiąc nic się nie działo. Myślę, że PGA trochę rozbudziło jakby scenę. Wcześniej te zloty na Sigmeo były tak mniej więcej co dwa tygodnie, coś takiego. I potem niestety był moment taki, że ludzie przestali przychodzić, albo po prostu nikt nie znajdował dobrego momentu, żeby razem żeby wszyscy razem przyszli, była po prostu niska frekwencja i zawsze... i za każdym razem po prostu zostało to anulowane w ostatnim momencie. A koniec końców przyszło PGA. Bardzo dużo osób przyszło na afterparty. Było tam chyba ich z Była bardzo przyjemna impreza. No i akurat tak się składa, że jutro idę na kolejną edycję. No, także... Trzymają się dobrze, co prawda głównie nadal jest grane tylko Tekken, ale mam nadzieję, że trochę rozprzestrzenie pasję do samszo, bo jest to, jak mówiłem wcześniej, prosta gra i łatwo ją będzie uchwycić jakoś, w jakiś sposób. No to może od razu do tego tematu przejdziemy, chyba że ktoś jeszcze ma coś do powiedzenia o polskich lokalsach. Tak naprawdę głównie chciałem poruszyć ten temat, bo w poprzednim odcinku zakończyliśmy takim pozytywnym akcentem, że tutaj wszędzie lokalsy, tutaj regularne turnieje, wszystko się rozwija, a teraz zaliczyliśmy trochę taki dół, z którego mam nadzieję, że się podniesiemy, ale, no ale moim zdaniem nie jest najlepiej. Ktoś coś ma do dania? nie? No ja wiem na przykład, że we Wrocławiu chyba mają być kolejne lokalsy, więc wydaje mi się, że Skryba pracuje cały czas nad tym, a nawet jeżeli nie on, no to on ma swoich ludzi. U nas w Poznaniu dzieje się, sam Skryba szuka miejscówki w Warszawie, a we Wrocławiu też coś z tego co się orientuje, ma kiedyś być. Jak nie, to na w, pod... w ogóle napisał Napisy. na jednym z Discordów, na których jestem, enigmatycznego posta, że chciałby robić lokalizacje w Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie i Krakowie. No ale nie wiem, czy on chce sam robić te eventy, czy, czy po prostu ma zaufanych ludzi w tych lokalizacjach. No, no, to, jest, już w ogóle... to jest na zasadzie partnerstwa, tak, żeby się jednak dogadać z innymi pasjonatami z innych miast i tworzyć regularną siatkę scenową. Pod jedną marką, tak? Może powiedzieć, czy... No ta marka to jest niepowiedziane. powiedziane, no, na razie powiedzmy pod jakimś sztandarem. Okej. Okay. No tak, bo w Poznaniu na przykład um, skryba nie zajmuje się tymi wydarzeniami, a zajmuje się głównie fala, z tego co się orientuje. No ale tak, chyba, chyba dokładnie tak jest jak Hiru mówi Dobrze, Sam Show. No, wróćmy to już do to, sporo już sporo rozmawialiśmy. Sam Show, uu. no to mam do powiedzenia tak. Słuchajcie, próbuję Wam sprzedać swoją grę. Jest zajebista. Dawaj. Tak jak mówiłem, po tygodniu grania można dotrzeć do top 8. No kurwa, zajebiście, kto by nie chciał. No, ja bym um, nie chciał. Co jest pysk. Co miesiąc jest nowa postać. Zaraz będzie Kazuki Kazama. Ja się bardzo jaram. I no zawsze z... jest tier'em pewnie trzeba ją kupić, żeby wygrywać. Pay to nie, win. nie, nie. Na razie się złożyło tak, że jedyna postać DLC, która wydaje się tak faktycznie mocna, która mogłaby zamieszać w tier listach, to był Shizumaru. Ale Shizumaru był jako darmowe DLC w tej grze. Więc nie trzeba mieć season passa, nie trzeba mieć DLC, i można grać postacią, którą ja bym powiedział, że jest top 4 tej gry. To tak, Kazuki Kazama, zaraz wyjdzie. Ja się osobiście jaram, bo to jest postać, która może się power i wtedy kolejny specjal zada więcej damage'a. W poprzednich częściach mógł zadać 3 czwarte życia z jednego specjala. To jest fajna rzecz, lubię takie rzeczy. Potem jest Onefu, jakiś tam Cox z... Jakiś? Jakiś koks, no. Może Garty coś powiesz o bo ja nie znam jego lore. no Właśnie Garty Wiesz, też grasz w samsze weź też no, sprzedaj gry. Lore też to znaczy Ja sprzedam od strony mm, takiej biznesowej, że tu duży jest szacunek dla SNK, jak rozegrali temat Season Passów i DLC. Raz, że mm, Season Pass był w pewne, mm, aż do premiery gry, czy nawet tydzień po premierze gry był darmowy. To się wydaje, że tydzień po. Tydzień po. Tydzień więc po. Więc jest jakiś tutaj bufor, tak, dla ludzi. I nawet nie trzeba było chyba mieć kupionej gry, żeby go pobrać, więc to w ogóle nie ma żadnego wytłumaczenia. jakiekolwiek był jak ktoś zainteresowany, grą to mógł mieć za darmo te postaćki I co jeszcze? Faktycznie byli, mieli przejrzystość co do roadmapy, co do postaci, które będą, i trzymają się idealnie terminów, jak do tej pory. Każdy, za 15-16 każdego miesiąca wychodzi postać, a jeszcze dorzucili do roadmapy potem, ze względu, jakby celebrując sukces tej gry, właśnie Shizumaru, dla wszystkich za darmo. E, nie, wiad, nie wiadomo teraz jak, bo, bo jeszcze jedna postać teraz wyciekła przy temacie premiery na automaty. E, Sogecu. Sogecu. Nie, wi, nie wiadomo, kiedy, kiedy on, czy on się pojawi w drugim sezonie, czy to będzie jakiś tutaj gratis kolejny. Ale tak czy siak w porównaniu no, z innymi, nawet dużo większymi firmami, ich prepetiami związanymi z regularnością wydawania DLC, z tym transparentnością tego, co za co w ogóle gracze płacą, no tutaj y, duży szacunek dla SNK, bo wszystko działa dokładnie tak jak powinno. A jeszcze do tych postaci dochodzą darmowe stage, za które no inne firmy potrafią sobie liczyć cenę jednej trzeciej, jednej i czwartej gry, nie? No powiedzmy Capcom, o... <laughs> no o Jezu, Capcom. Nienawidzę Fightera 5, nienawidzę Capcomu, nienawidzę jeszcze jego Odo. Ale szóstka będzie super. To szóstka szóstka będzie super. super. A, żeby nie było, to nie są moje jakieś o, bardzo przemyślane... Jest. Chciałem tylko przedstawić, wyrzucić z siebie żółć, to nie są jakieś moje mocno przemyślane opinie, aczkolwiek nie są dalekie od moich opinii. E, no, podsumowując, grajcie w Samżo, nie grajcie w Street Fighter'a. E, <głos> e, nie wiem, Wam coś jeszcze chciałbyś tutaj? No nie, e... no, no zgadzam się, że Samżo potrafi rozpieścić swoich użytkowników, znaczy SNK, przepraszam, potrafi rozpieścić swoich użytkowników, swoich fanów, e, dostarcza, kiedy musi dostarczyć, Balance patches są całkiem często, ale nie są one tak. One są w sensie tak. E, są znaczące w tym sensie, że aktywują postacie w, w ogóle w tej grze. Że ta postać staje się nagle grywalna, ale nie sprawia, że jakaś postać staje się nagle trashem. Jedynym przypadkiem to jest akurat Genjuro, który no w Evo Top 8 było ich 5. 6, nie pamiętam, ale no było ich sporo, no trochę czasy czunki w 3S i Juna, hmm. coś takiego to bolało, ale w SNK umie balansować grę jak chce, to sprawia, że postać, która jest topem, jest nadal grywalna i nadal jest grana przez trzy kolejne patche. Powiedziałbym, że podobnie co Namco Bandai <głos> sam Namco z balansowaniem tych AKUM i gisów, ale nie, nie na ten temat miałem mówić. Ogólnie to Samshow jest naprawdę łatwą grą do pick-up'owania szybko można ją ogarnąć a dodatkowo, jeżeli ktoś byłby zainteresowany a proszę dać mi znać, bo inaczej tego po prostu nie zrobię myślałem o analizie finału z ruczaju jak grałem w Samshow i pytanie teraz też czym byście byli, czym ktokolwiek byłby zainteresowany bo szukam po prostu tej jednej osoby, dla której ten filmik mógłby się przydać jaką analizę byłoby najlepiej zrobić? Czy to byłoby przeciwko Gonowi, gdzie od razu zaznaczam, grałem pod Instynkt, czy może reset finału jak grałem z Kedzimem i wytłumaczyć to bardziej na bazie jakby adaptacji i mindsetu jaki miałem w tej grze. A, także ja jestem chętny każdemu wytłumaczyć tą grę, albo zrobić filmik gdzie tłumaczę jaki jest mój e, System postępowania w tej grze, mój mindset. I ogólnie polecam wszystkim tą grę, zwłaszcza, że teraz na Allegro naprawdę taniej można ją dorwać. To już nie jest te 250 zł co przy, przy premierze, ale za stówkę, no, znajdzie się. Wiadomo, że Jeśli bez ręce. Chcecie wana poprosić, to na Twitterze Pretty Baked Cake. Takie trzy angielskie słowa. No, no i albo na, na Discordzie. Discordzie polskiego FGC, albo na Discordzie Samsung. Znajdziecie. Albo na Facebooku Tom Kang czasem postuje, ojoj. troluje, ojoj. O. A dobra, ale ja ci mam inne pytanie do zadania, bo jestem ciekaw, bo i to będzie trochę. W tym przejdziemy do kolejnych tematów, bo ta gra wyszła już prawie pół roku temu, trochę w nią już pograliście i tej Garg. I Gark. jestem ciekaw, jakie jest teraz wrażenie co do tego co do tego, że to jest gra, którą jak sam mówiłeś jest prosta, slasz łatwa, w tym sensie, że łatwo ją pick upnąć, że łatwo w nią zacząć grać i i zrobić to poziom po tygodniu. A jak jest w takim razie z tą słynną głębią? Na ile lat myślisz, że ta gra starczy? Myślisz, że za 3 lata jeszcze będzie coś do odkrycia w tym samym Myślę, że co do odkrycia to nie, bo ze swojego doświadczenia, jak widzę na Twitterze, jak ludzie wrzucają jakieś techy, które odkryli, że jeżeli ktoś zrobi backrolla, na wake-upie, ta postać może zrobić projectile, a potem odpalić bursta i wtedy zrobić unblocka. Te rzeczy się nie dzieją w meczu. No, nie. To, to, to jest gra, w której naprawdę jest dużo opcji, żeby wrócić z powrotem do neutralu i żeby ta gra przypominała no, samurajski mecz, w którym jedna osoba trafia, druga nie i zaczynamy od nowa. A jak w końcu jest z tym, że jak kogoś rozbroisz, to gra się robi bez sensu, bo osoba bez broni w grali nie ma żadnych szans i równie dobrze można by skończyć rundę. Czy Zosobnie... to nadal jest takie denerwujące wrażenie, czy jakoś sensowniej to jest? E, ogólnie tak, ale myślę, że teraz grę patrzowali w taki sposób, że winę można zwalić na siebie, za takie coś. Otóż wcześniej w tej grze było tak, że pozycja broni, kiedy ktoś się rozbroił, była zupełnie losowa. Mogła wypaść z przodu, z tyłu, na miejscu, Teraz gra wygląda tak, że broń zawsze spada tam, gdzie jesteś, więc e, jeżeli ty back, backrollujesz i odsuwasz ekran, a przeciwnik idzie i zasłania ci ten ekran, gdzie miałeś broń, to tak naprawdę możesz widzieć tylko siebie, bo miałeś opcję, nie była ona zła i no, dacyt, no, trzeba, <śmiech> trzeba było podejmować lepsze decyzje w swoim życiu. <śmiech> A Tobie, Gark, jak się gra podoba? Myślisz, że będziesz jeszcze grał, nie wiem, kolejne pół roku, kolejny rok? Ostatnio sporo mniej, sporo mniej grałem, więc też jestem w takiej niezbyt wygodnej pozycji, żeby mówić, czy będę grał dalej, ale... Ale no, dlatego, że gra Ci się nie podoba, czy po prostu tak wyszło? Mm nadal mi się gra podoba nie, nie jest to może jakaś super tutaj głęboka pasja może troszeczkę było to związane z kryzysem jakich postaci jak to jest, często w biotykach bywa ale kolejne delce mnie zachęcają i chociażby właśnie pasara, który jak wyszedł ostatnio mnie interesuje i chciałbym, chciałbym spróbować co niestety, no jest problemem do czego musimy wrócić, bo tyle chwaliśmy SNK i za design i za D DLC i tak dalej, ale no kwestia online'u i jaki właśnie designu opcji tragiczno. jakichś online'owych, no jest przedpotopowa i to jest powód, no między, między innymi dla którego Kedji tak mało gra, pomimo, że to jest no, gra dla niego, no. On, tam jest postać dla niego i to jest gra dla niego. Bierze duży miecz i macha duży miecz. No bierze jakiegoś Pokemona, który jest bardzo silny i bardzo frustrujący i ludzie dostają ataków serca przed monitorami, więc no, to jest ciutku, gra dla niego. Stoi? No, <Publum Yep> no, e, ale no niestety e, dobre netcody... Japoński grach. No, jeszcze poczekamy. No Ej, Jestem bardzo zawiedziony. Zwłaszcza, że nie jestem do końca pewien, co, co tam skutkowało, bo w Kofie 14 było lepiej pod tym względem. Na pewno lobby było bardziej przemyślane. E, powiem od razu, że w show lobby jest tragiczne. Można kilka osób dodać, ale może się tam dziać tylko jedna walka równocześnie. Więc cała reszta ludzi jest zmuszona do tego, żeby oglądać tą walkę. W Kofie na przykład e, było. Sześć pokoi, w który znaczy było lobby, w którym było jakby sześć stanowisk i w każdym stanowisku można było włączyć sobie tryb. Czy to był turniejowy, czy freeplay, czy winner's season. No to A samo tutaj co tutaj SNK... A SNK no. po prostu jakby tak musi zapomniało. Być. Zap... Albo zapomniało, <śmiech> to... albo stwierdziło, że to jest design tej gry, że ona ma być oldschoolowa czytaj chujowa i żeby nawet poruszanie się po menu było nieprzyjemne w tej grze. O, jak bo, ze starych dobrych czasów. Bo naprawdę nie jestem w stanie usprawiedliwić wyboru, w którym siedzisz w trening modzie, wciskasz start i zamiast wybrać opcje, które chcesz, musisz wybrać jedną z dwóch ramek, w których są te opcje, które chcesz wybrać akceptować, znaleźć odpowiednią, jeszcze przeskrolować wciskając L1 albo L2, bo kurwa nie można na tego po prostu scrollować normalnie. No to no. jest gra, w której ja się musiałem dopytać kogoś na Discordzie, jak mam oglądać mecz będąc w lobby z ludźmi, którzy grają, bo nie wiedziałem jak to zrobić. Nie? E, no tak. więc zostawmy ten temat, ale to jest problem. Jest problem. Nie, ale, ale no mów. Ogólnie to słyszałem, że inna ekipa się zajmowała tym samym niż od kofa, więc może to jest zrozumiałe, chociaż wydaje mi się to trochę dziwne. Że ale może... można pójść do pokoju obok i zobaczyć, jak tam Ej, po Nie, bo zrobię. tam siedzą te brudne kofowce. Hop, not... robią, kurwa. ja nie chcę hopa. Ja chcę robić not... rzut, normal. <śmiech> może filozofia Not Designed Here sprawdza się nie tylko do firmy, ale nawet do zespołu. <śmiech> to, że tak głęboko jest zakorzeniona w japońskiej kulturze pracy. <śmiech> A to najbardziej mnie boli że Ja wiem, że to może nie jest takie istotne, ale SNK przed wyjściem tej gry cały czas zachwalało, że Ghost Battle będzie super, możesz ściągnąć profil jakiegoś gracza i sobie offline z nim grać i nauczyć się jego zwyczajów, tak jak on gra, po prostu nasz system AI idealnie będzie odwzorowywać zachowanie tego gracza. Możesz sobie ściągnąć, kurczę, Xiaohaya i ty, kogokolwiek po drugiej stronie mapy jest Kazunoko. Dzisiaj. A no rzeczywistość jest taka, że ściągasz sobie profil, a postać stoi w miejscu i wciska guziki, no. no bo za mało I... grali, no to wiesz, to jest ich wina, bo jakby więcej grali, to byłoby więcej danych. Ale no, jak, ja jak każdy wiedz, grał tę grę tydzień po premierze, no to wiesz, jest konno. Ja się dwie, czułem o, zaatakowany, jak zagrałem z własnym duchem i ujfował rzuty z ekranu. Aha. No nie no elegancko. Ja, ja lubię takie auto-DC, ja jakbym pograł. <grym> Ale jeszcze chciałbym wrócić do y, tematu y, przyszłości tej gry, czy, czy poziomu. Y, wydaje mi się, że... Y, czy maksy ma jakiegoś maksymalnego poziomu, jaki można być przeciągnąć w że y, Obserwując kolejne turnieje y, międzynarodowe, y, y, widać u garskiej tych topowych graczy, y, Coraz bardziej solidny gameplan, troszeczkę jakieś zagrań czy obycia z mechanikami, ale prawdziwe, prawdziwe sprawdzian dla tego, jak w tą grę się teraz gra i jaki jest poziom, myślę, że dopiero zobaczymy na Evo Japan tak naprawdę jest bardzo mało międzynarodowych turniejów w Samshow. większość to są jednak lokalne. Pomimo, że dużo ludzi gra i zainteresowanie grą jest całkiem żywe, to jednak większość graczy, chociażby stop top 8 Evo, no nie jest to ich główna gra i nie, nie latają dla niej po świecie, więc nie możemy zobaczyć starć chociażby amerykańskich tutaj topowych graczy z japońskimi czy koreańskimi chociaż teraz na Canada Cup turniej wygrał score z Japonii i, i, i pokazał troszeczkę inne podejście do, do gry on Więc chyba super, jako jedyny w, w ogóle podróżuje po tych turniejach na świecie, bo faktycznie masz rację, że jakby na dużą skalę tych turniejów nie jest dużo ale co tydzień jakiś lokal turniej się pojawia na YouTubie, cały czas mi się zresztą coś pojawia Albo jakiś lokal, albo online turniej robione przez Jeff The Hero, Ronin Rumble Ale tak, zdecydowanie zgadzam się z Tobą No a myślę, że co do przyszłości tej gry to Jak ja w to gram To nie jest to gra, w którą chce się grać godzinami To, to nie jest ten rodzaj gry To czasem wystarczy zagrać z kimś FT3 Albo z kilkoma różnymi graczami FT3 po kolei. Ale właśnie to jest piękne tej gry, że tak jakby ci wszyscy ludzie, co grali w Week 1, to nie jest tak, że po miesiącu przerwy wrócili i nagle stracili to, nad czym pracowali. Wydaje mi się, że jak ktoś załapie już co robi, to to zostaje. I w większości przypadków to jest wystarczająco, żeby w tej grze już móc zacząć grać i egzystować jakby w takim jakby turniejowym środowisku. Kurczę, to jest strasznie fajny pitch, który zrobiłeś, tylko kurde, ja tę gry kupiłem i mi się nie podobała niestety. To no, co się... kto lubi, no, gust. No, nic się nie poradzi. No ma bardzo specyficzny feeling, i... no. ale to też fajn, fajne, że taka gra, która ma mocno oldschoolowy feeling wyszła teraz, ma ja, przynajmniej umiarkowanym sukcesem, się cieszy i jest faktycznie alternatywą, zupełnie czymś innym na rynku, yy, która się nie wpasowuje w żaden, z, powiedzmy, ze schematów jakichś archetypów biatyk. Yy, faktycznie jest dosyć świeża w swojej starości, <grafię> że tak powiem. Pierio, mhm. ty próbowałeś? E... Tak, oczywiście, ja grałem na premierze. No, ale ja to tak... Znalazłem postać dla siebie, znalazłem trochę już tej wiedzy systemowej, także mogłem faktycznie w to pograć, ale koniec końców to jest dla mnie o jedną grę za dużo. Ja się skupiam na Tekenie i Guilty Gear, a, a potem doszedł mi jeszcze stary Guilty Gear, także już w ogóle mam i Exarda, i ACPR-a, i Teksa jeszcze. Więc ja po prostu świadomie nie dokładam sobie więcej gier, a sam się interesuje na tyle, żeby obejrzeć Ewo i może jeszcze jakiejś podobnej klasy turniej. Ale jak ci zabiorą połowę mechanik giltyki, że to nie miał czas na samszo. No, no dokładnie. No, ale nie wyprzedzajmy faktów. Bo chciałbym jeszcze z wami chwilę pogadać o bietyce Riotu, ponieważ od naszego ostatniego podcastu najpierw dowiedzieliśmy się, że powstaje faktycznie. Był, na Ewo wyszedł Tom Cannon i powiedział będzie gra. Będzie. I wszyscy się ucieszyli. I potem w trakcie niedawnego streama na dziesięciolecie League of Legends ale ten czas leci. Riot postanowił ogłosić, że oprócz Lola pracują też nad pięcioma innymi grami. Jedną z nich był właśnie ten Project L, który na stronie Rock Paper Shotgun napisali, że gra ma tytuł Lighting Rush, a potem zedytowali artykuł, że to info jest jeszcze niepotwierdzone, ale z jakiegoś powodu go zostawili. Więc możliwe, że to taki wyciek jakiegoś tytułu, którego nie mogą potwierdzić, bo im integralność dziennikarska nie pozwala. <śmiech> No bo chyba wszyscy wiedzieli o tym, że coś takiego się szykuje. Po plotkach, że.. E, po plotkach, że Rising Thunder zostało sprzedane dla Riota, a potem jeszcze jakieś liki były, że będzie bijatyka.. League of Legends. Myślę, że wszyscy się mogli tego spodziewać. Czy znaczy, wiesz, to nie była plotka, nie? Jakby To, to oboje kanonowie i Syf Killian mieli swoje, wiesz, na LinkedInie, że pracują w Rajocie. Był w ogóle oficjalny tweet od Radianta, że zostali wykupieni przez Riot. Także jedynym pytaniem było, czy oni robią tę grę? Czy ona zginęła w development Hellu? Czy może oni zostali zatrudnieni, żeby zaimplementować GGPO do League of Legends? No, <grym> no Jak no, widać, no, okay. może trochę w Hellu była, bo to było już 4 lata temu? 5? Kiedy... 2016? Nie 4? Aż, nie 4, ale prawie, no 3, prawie 4 pół. lata temu, kiedy dołączyli do Rajotu i na razie nie pokazali nam dużo tygry. Tam może było 9 sekund takiego Futecz tygry. No, część I... bez interfejsu, część z, ale gdzieś tam na monitorze w tle. także tak, no, Gra wyglądała bardzo bare bones. Jedyne, co można było wywnioskować z tego, że będą jakieś osobne mechaniki dla każdej postaci, albo jakiś osobny pasek, który byłby e, tylko wyłącz, na wyłączność dla niektórych postaci. A poza no, i rusza tym... się, no i warto jeszcze wspomnieć, że rusza się mniej więcej w tempie i szybkości Street Fightera 5 na oko. Lub Rising Thunder. No A propos, czy ktoś z was grał w Rising Thunder, odkąd wyszło Community Edition, odkąd gra wyszła na licencję open source? Ja nie, ja skończyłem grać przed Community Edition. Ja chwilę grałem u Hiryu przed Community Edition. Ja sobie, ja sobie pobrałem tę grę jakoś na początku tygodnia, żeby sobie przypomnieć, jak się w to klikało. I kurczę, to jest, to jest coś, co w ogóle robią wszystkie biedki amerykańskie, mam wrażenie, że one po prostu dziwnie się w nie rusza. Bo to jest i w Mortalo, i w Killer Instinct, i w i w tym, i właśnie w Rising Thunder, i w Metal Revolution, i w Fantasy strike u. mam wrażenie, że Amerykanie nie są w stanie... Metal Revolution zrobić... jest chińskie. Ojej, tak. przepraszam. No. Urcze nie wiedziałem. No. Okej. Okay. W nie wiedziałem, ale wszystkie te gry łączy to, że porusza się w nich w jakiś taki dziwny... Wszystko wydaje mi się, że, że te ciosy mają odrobinę za długie recovery, za długi startup, że, że, to, że te speed są odrobinę zbyt wolne, że, że zasięgi ciosów odrobinę zbyt krótkie, co po prostu sprawia, że feel żadnej z tych gier nie jest dla mnie dobry. I nie wiem, z czego wynika. Jedyna amerykańska bietyka, jaka mi się podoba, to Them Fighting girls. A Nie, ja nie lubię School girls. Mam problem uh. z... No, nie, nie wiem, czy chcemy ten temat. No nie To no nie, nie, nie, nie, nie nie jest to osobny temat. w każdym Ale razie... Rito. Rito. Rito, ja myślę, że to ma potencjał, żeby zostać jedną z najbardziej popularnych biatyk na świecie. Zwłaszcza, że są postacie z Lola. Wszyscy lubią postacie z Lola. Wszyscy, wszyscy. są wszyscy. E... Jak jest twoja ulubiona, man? E, ja lubię Ari a ona będzie w tej grze, widziała. myślę że powiesz, że Jarmana. No Jarman też, ale na razie go nie widać. Ale ja się jaram Ari nawet jeżeli sama gra sam, gra sama w sobie nie będzie najlepsza to myślę, że będzie miał naprawdę spory community będą wciskane w to pieniądze no a przede wszystkim będzie dobry matchmaking i dobry online, skoro Riot miał na tyle web żeby zatrudnić jakby ludzi którzy robią to najlepiej to myślę, że jest spora szansa, że to będzie dobrze zrobione a widzisz ja się spodziewam, że raczej będziemy mieli trochę inny scenariusz bo ja tu się raczej spodziewam, że ta gra wyjdzie. Będzie ok, Będzie może, nie wiem, lepsza od Street Fighter'a 5. Może będzie na tym samym poziomie. A sprowadzi tylko na FGC dosłowny zalew świeżej krwi, która nie będzie w żaden sposób z FGC związana. i będzie mój musieli... domek na drzewie. Nie, ja myślę, że <śmiech> no i to będziemy, będzie osobna będziemy musieli scena. Dealować... Nie, ja myślę, że będziemy musieli przez jakiś czas dealować z tym, że do naszego domku na drzewie Wpakują się joki i, i cała reszta ekipy, która nam normalnie kradnie pieniądze na śniadanko. E w esportowym tej metafory sensie. Ja myślę, że to będzie jednak trochę osobna scena, bo to Jeżeli cokolwiek w esportowym kierunku pójdzie, no to Riot będzie miał nad tym kontrolę, a my nie mamy nic do gadania w tym temacie. Czyli myślisz, myślisz że będzie FGC, będzie Smash i będzie League of Fighters? No może tak, bo to, szczerze mówiąc nie wierzę, żeby większość tych graczy League of Fighters Byłoby zainteresowanych innymi bijatykami, Co to znaczy na pewno znajdzie się jakiś e, ułamek ludzi, którzy nagle zainteresują się czymś innym, albo o, widzą, że fajnie grają, a ja sobie kupiłem sticka do League of Legends Fighter Z, ale no myślę, że to jednak będą ludzie, którzy są tym zainteresowani, a czy to dlatego, że jak będą w to grali, to dostaną skórkę w LoLu? No Ale ja to myślę, dlatego, że to je... bardzo kochają. jeszcze że musimy wziąć pod uwagę tych FGC prosów, którzy przejdą, no bo wiadomo, że Justin Wong. Ktoś się rzuci, to i, prawda. I bardzo dużo innych osób. Myślę, że Japończycy też się zainteresują, no choćby, choćby właśnie dlatego, żeby ogarnąć, czy w tym są pieniądze, nie? Ja w mm. sobie mam kilka takich spekulacji, które jestem ciekaw, czy będzie tak, czy nie. Pierwsza jest taka, bo tak wszyscy gadamy, że myślimy, że, że skoro to jest ta ogromna marka Riot'u jeżeli rzucą w to pieniądze, będzie cała ta infrastruktura, matchmaking, GGPO, że to ma szansę być ogromnym sukcesem niezależnie od jakości samej gry. Ale w sumie nie wiele jest takich przypadków takich gier, które wyszły znikąd, były miałkie i mimo to miały sukces. No, na przykład Blizzard z... zrobił Hotza, który nie zwojował świata. Valve zrobiło swego artefakta, swoją karciankę rewolucyjną i też to nie były jakieś tragiczne gry, ale nie miały w sobie jednak takiego czegoś, żeby faktycznie podbić świat, żeby oderwać gracza od tych innych gier, ani tym bardziej przyciągnąć ludzi, których nie interesują te gatunki. Także no ja wcale tak. nie jestem pewien, czy, czy to jest taki prawdopodobny scenariusz, że nagle wszyscy lolowcy rzucą się na bijatyki. No tak, ale zwróć uwagę nawet w twoim porównaniu, nie? Między Hotsem a Artefaktem. Artefakt zginął śmiercią nagłą w ciągu trzech tygodni, a Hotz jednak przez lata był podtrzymywany, miał swoje turnieje, miał swoje esporty, więc można jednak z takiego produktu jak Hotz zrobić, zrobić esporty e po, po prostu gdzieś tam na domykanie top 10, jeśli chodzi o szmal i myślę, że tak samo można to zrobić z bijatyką Riotu, nie? Ale, ale widzisz, tutaj wychodzi, że Blizzard i Valve miały tutaj różne podejścia do tego finansowania i wcale nie wydaje mi się, żeby Riot był firmą, która będzie próbować sztucznie pchać hajs w grę, bo wcale oni nie mają takiego modelu, A zarówno w przypadku ich pierwszej gry League of Legends, jak i w przypadku ich drugiej gry Teamfight Tactics, która jest teoretycznie trybem do LOLa, ale można traktować jako oddzielną grę w tym gatunku auto -chess, którego istnienie jest dla mnie, bawi mnie bardzo ale w każdym razie w obu tych przypadkach najpierw pojawiło się ogromne zainteresowanie ludzi, a dopiero potem Riot powiedział, OK, skoro jest zainteresowanie, to będziemy robić w to turniej, albo nawet nie tyle będziemy je robić, co będziemy je wspierać, a dopiero jak już ta scena się rozrosła, to wtedy powiedzieli, że okej, okay, to może chcemy ją wchłonąć w siebie. Także zastanawiam się, jaka jest tutaj, będzie strategia z, z tym Project L, zwłaszcza, że zarówno kan kanonowie zdają się, mieć jakąś swoją wizję na temat tego, jak oni chcieliby, żeby wyglądały bijatyki i scena bijatyk, no to w końcu stworzyli Evo, nie? Mają do tego ogromną pasję, więc zastanawiam się, czy na przykład nie było u nich takiego dealu, że, że nie zgadzają się na to, żeby Riot miał wyłączność na te turnieje i żeby na przykład były online only. Czy na przykład nie, nie zastrzegli sobie, że oni chcą, żeby w League of Fighters dało się zagrać na takim normalnym turnieju typu CEO, czy Evo, czy co tam jeszcze. Myślicie, że tak, to jest... jestem naiwny? czy. Tak, to jest akurat ciekawe, bo ja o tym nie myślałem, kiedy analizowałem relacje kanonów z Riotem, natomiast coś mogli zadziałać także w tym politycznym względzie. Ale nie zmienia to faktu, że ja myślę, że niekoniecznie ta gra jest skazana na sukces, ale jest skazana na powstanie community. Od premiery do upadku nie minie mniej niż jakiś, ja wiem, rok. Myślę, że spokojnie. A potem zobaczymy, potem to się faktycznie może wszystko dziać. Tutaj były spekulacje o przyszłości w scenie, a ja jeszcze chciałbym powiedzieć, co wiemy na podstawie tych kilku łamków gameplayu. No kurde. Znaczy, e, e, co wiemy. W takim sensie, że mnie to mocno zawiodło, bo liczyłem, e, że ta gra nie tylko wsadzi po prostu postaci z Lola, e, a będzie kolejnym klonem Street Fighter'a 4, 5 czy tam e, Rising Thunder, ale będzie chciała zinkorporować jakieś e, mechaniczki, czy zasymulować te z Lola, żeby jakoś, nie wiem, temat rozgrywki teamowej, czy nie wiem, jakiś asyst, czy po prostu mechanik chociażby summoner spellów i tak dalej powrzucać. Wiadomo, że to wszystko może się jeszcze pojawić, ale pierwsze to słowo, te... bo mm -hmm. była taka gra, która się nazywała League of Fighters dawno, dawno temu i to była gra, którą robiła fanowska ekipa, zupełnie niezwiązana z Riot'em. Mm -hmm. Była bietka 2D i tam właśnie, i to jest chyba w ogóle pierwsza bietka, w której były specjalne na cooldownach. Takie, że normalnie mieliście tam te trzy ikony na górze i jak się robiło mm -hmm. specjal, to był cooldown. Także, a oni, a w tej nowej grze zdaje się, że wcale nie chcą tego robić, mimo że z kolei rebootu Rising Thunder. Także no, może... Właśnie to jest bardzo bezpieczne podejście i przez co może być nudne, a same skórki i świat Lola, no nie jest, też nie jestem pewien, czy przynajmniej mnie do tego przyciągną, bo wydawało mi się być to fajnym polem do zrobienia czegoś wyłamującego się troszeczkę poza może ramy gatunku, czy, czy balansującego gdzieś na, na granicy, albo przynajmniej wprowadzającego inspiracje z zupełnie innego świata, to też byłoby może jakąś zajawką dla ludzi, którzy by wchodzili w ten dopiero w świat bijatyk przez tego lolowego fightera. Więc to trochę jest takie leniwe i nudne. Wiadomo, wszystko się może zmienić, ta gra pewnie jeszcze nie wyjdzie przez 2-3 lata. Zobaczymy. Ale no na razie jakby nie masz, moim zdaniem, poza właśnie te, tym aspektem esportowym i, i napływu nowych graczy, no nie ma czym się zupełnie ekscytować, bo raz, że nic nie wiemy, a dwa, że nie zapowiada się na nic fascynującego po prostu. Kurczę, ale ja ci powiem, jakie ja mam marzenie. Bo, gdyby, bo właśnie Opowiedz. się marzy, ja cały czas myślę, że nie wydaje mi się, że Hiro ma tą samą podejście, nie wiem jak reszta z was mieć taką bijatykę, gdzie faktycznie ten online i ten player, ten online jest na tyle dobry a ten player playerbase na tyle duży że faktycznie jesteś w stanie po prostu kliknąć ranket i znaleźć przeciwnika na mniej więcej twoim poziomie do którego będziesz miał wystarczająco dobre połączenie, żeby to nie była katorga bo ja się z tym jeszcze nigdy w żadnej bijatyce nie spotkałem. Zawsze to było jednak samo połączenie mi wystarczyło, o tym, czy ktoś jest dużo ode mnie lepszy, czy gorszy, to nawet nie myślałem, tylko po prostu starałem się jak najwięcej wyciągnąć z tego setu. Wiesz co, zgadzam się, że tak, to byłaby jedna z tych cech, która mogłaby mi sprzedać bijatyka, ale nie sądzę, że to jest cecha, która by mnie przy niej utrzymała i to już mówię teraz z perspektywy mojego kontaktu z Tekanem, bo dla mnie... Tekken to jest właśnie taka gra, że o każdej i nocy mogę kliknąć, ostatnio nawet robiłem o drugiej w nocy testy i to na konsoli, a i tak mi znajdowało gracze. Natomiast najważniejsze jednak jest, może to będzie trochę snobistyczne, ale żeby gra była dobra. Już, już naprawdę nie mam żadnych innych wymagań, szczególnie patrząc na to co się dzieje na rynku. No, czy znaczy wiesz, no tak, w tym moim marzeniu, bo nie zdążyłem dokończyć, zawiera się też to, że, żeby ta gra była wystarczająco dobra. Ona nie musi być super. Jak to będzie na poziomie tego, jak Fighter będzie wygląda teraz, to ja będę zadowolony. No jak tak, to będzie to na poziomie zgadza. tego, jak wygląda Rising Thunder, to nie wiem szczerze. Możliwe, że będę miał też taką toksyczną relację, jaką z wieloma grami, że będę w to grał i będę się za to nienawidził, ale nie będę mógł się oderwać. No, wierzę bardziej w ten przypadek właśnie, że będzie grane pieniądze. I na takim, bo w sumie kanonowie oprócz Rising Thunder nie robili nigdy wcześniej biotyki a Seth Killian był designerem PlayStation All-Stars Battle Royale. Ale Street Fighter też. Już nie pracuje, prawda? Street Fighter 4 był chyba tylko community managerem, prawda? Nie, nie, potem był chyba też planerem w mm -hmm. no. tam, nie? Okay, już chyba. Okej, okay, nie wiedziałem. No dobra, to może jednak coś tam wie. Tylko, że on już chyba nie pracuje, nie? W Riot on się już zwolnił, więc... Nie, wiesz jak... co? Nie wydaje, wydaje mi się, że dalej pracuje. Ha, Też pamiętam tą plotę, edyna, że tak nam zobaczymy. się wydało. Tak, Sprawdzałem tydzień temu i był na LinkedIn. Hmm. Aha, okay, okay. Także albo nie zaupdate'ował LinkedIna, albo tam wrócił. Nie Lead no. designer at Riot Games. Present. Także, no. Jest. Także ce zrób mi supergierkę. Proszę. No. Lepszą od Rising Thunder. Wierzę w ciebie. <laughs> Okej, okay, to jeśli nie ma nikt nic więcej do dodania, poza tym, że ta gra i tak nie wyjdzie za jakieś 3-4 lata, a jak wyjdzie to... Mam update chwila. 4 sierpnia znany gamingowy rap, reporter slasher na Twitterze napisał, że Sep Kilian oficjalnie opuścił kilka miesięcy temu Grito, a więc nie wiem co o. dalej. Ale pies nadal, tak. Okej, okay, ale a, i że teraz pracuje w, w Epiku. W to, że ktoś że... Nie, nie aktualizuje swojego LinkedIna. Albo tak, slasher to. jest hakiem. W to też Zobacz. jestem w stanie uwierzyć, ale Nigdy nie wiadomo. wszystkie jego ostatnie raporty były na miejscu. Przez ostatni Jasne. jakiś rok miał, miał wyjątkowo dobry rok jako reporter. Dobra, dobra, nie przeciągajmy, bo gorący temat przed nami. To ja oddaję Zabatki. mikrofon Hiriu. Znaczy mi to naprawdę nie ma po co oddawać mikrofonu, no bo słuchajcie, krótko słowem wstępu, mamy nowe info na temat Guilty Geara 2020 i to info jest generalnie załamujące, ale z drugiej strony nie aż tak bardzo, bo byliśmy na to przygotowywani, uspokojani i wszystko to było zapowiadane w wywiadach dotychczas. No, no tak, no tylko wszystko. Z tymi no to znaczy inaczej, słuchajcie, może ja powiem tak. Ja mam na to pogląd, krótko i na temat... Pozytywny, negatywny. Mój negatywny pogląd na to to jest to, że czeka nas bardzo, bardzo, bardzo słaba część Guilty Gear. Czeka nas Guilty Gear, gdzie gameplay jest centralnie sterowany, a my wiemy, że to się nie sprawdza. Takie sztuczki jak na przykład Wall Break jest uzależnione od tego ile ciosów w kombie wrogu zrobiłeś, a sam Wall Break, ten prominentnie pokazywany na trailerach, to nie jest nic innego jak resetowanie neutrala i faktycznie nic po tym nie ma. Więc szykujemy się na taką głęboką Street Fighter 5 zację Guilty Gira, gdzie wiele rzeczy będzie zablokowanych za ścianą, niedostępnych albo zagejtowanych po prostu i dostępnych tak konkretnie sytuacyjnie, żeby służyły tylko do tego, co pan designer sobie wymyślił, a to w Guilty Gear się nie sprawdza. Wiecie co, mam tutaj wypisaną listę wielu zmian, które były tam potwierdzone w różnych twitterowych fredach, więc może ja to będę wymieniał i jak was coś wyjątkowo zaboli, to, to możecie krzyczeć, a jak nie, to będziemy mieli po prostu dobry obraz tego, co się zmieniło. No stan. No to czytki. jest dobra zmiana. No stan to jest generalnie dobra zmiana, bo stan to jest koncept fajny, taki, który dodaje pieprzu całej rozgrywce, ale to nie jest koncept krytyczny i moim zdaniem bez niego bijatyka jeszcze działa. Się. No chip kill. No, no one ek. frame throw. No chip kill. No to jest spokojnie. To, to tak nie pęć, słuchaj. No Bez chip kill. Bez jezdno-frame'owych rzut. A, jest Masz chip. Okej, okay, dobrze. Mówcie o tych będzie chipach. o każdej proszę. mechanice godzinę gadał. Słuchaj, prosta sprawa, nie? No, no nie wiem, może wy uważacie inaczej, bo to jest jasna opcja, ale chip kille są fajne. Chip kille sprawiają, że nie można siedzieć i turtlować. Chipkile nie muszą być ogólnodostępne i łatwe. Guilty Gear już udowodnił, że dynamika zużywania paska, żeby unikać chip chipkili, to jest bardzo fajne, bo sprawia, że w defensywie myślisz. Zabieranie tego nadal jest ok, może się sprawdzić, ale to już jest słaba decyzja dla mnie. Bez jednoklatkowych rzutów. Będę ale te, mogę wrócić do tych... A, e, chipów no Tak, e, niemożliwość zabicia chipem. Ja myślę, że to da się wykonać dobrze, na przykład w Multi Blood też nie można zabić na chipie, tylko że specyfika gry jest taka trochę inna, zwłaszcza, że teraz bardzo dużo rzeczy zmieniamy w tym Guilty Gearze i mi to już nie wygląda na taką szaloną grę, gdzie masz jakiegoś overheada, na którego nie zareagujesz, tutaj poleci jakiś setup i kurczę umierasz, albo nagle ktoś ci zrobi instant air dasha, na którego ciężko zareagować, albo empty jump lowa i się zesrałeś. Tylko przez to, że gra jakby rzadko sprowadza się do tego, że cały czas wraca do neutralu i rzadko sprowadza się do tego, że jest jakieś oki, to też jakby rzadko są takie sytuacje, w których możesz setupować chipkilla. No I i ja... Sorry, wydaje mi się, że to byłoby potrzebne no. w tej grze. Sorry, no właśnie chciałem powiedzieć, że to jest generalnie wszystko takie... Tak, z jednej strony to jest anti gearowe i to na pewno jest świetny sposób na załamanie dotychczasowego schematu. Ale właśnie przedstawiłem swój negatywny pogląd, a mój pozytywny pogląd na to wszystko jest taki, że mamy czas, chłopaki. I naprawdę, ja się spodziewam, że takie zmiany, no bo już wjeżdżamy na brak jednofremowych rzutów, podobnie jak Chip Kills, można zrobić grę bez jednoframowych rzutów, które będą ok. Ale w kontekście gierdy wszystko musi się zgodzić, gry? jakby wszystko na no, no wszystkie mechaniki. A mi się wydaje, że ta zmiana nie pasuje zupełnie do tego, co próbują z tą grą robić. No, jedno... Przeciąganie gry będą trwały dłużej, i no nie wiem, no, ja mi się nie chcę oglądać, jak, jak grają sobie neutral chłopaki. No tak na, bo na, na samym, przykład jak na gra, że na, ktoś no... zasłużył na tym, że kurwa wypierdolił komuś i teraz ma sytuację taką, <laughs> że zgaduj trzy razy, a tu zrobię jakaś unblocka, albo tu, tu masz metodę, czas na mix-up. Mhm, mhm. No właśnie, no i to jest to, że jak masz takie sytuacje, to to jest Guilty Gear a uspokajanie tego, no bo oni powiedzieli zrobimy sobie z tego grę na kombo, która nie będzie grą na kombosy i okizemę, a jak się to ma do Guilty gir'a, który jest momentami tak niesamowicie ciężki w neutralu że po prostu to co powiedziałeś Van, jak trafiłeś i posadziłeś kombo i masz z tego okizemę, to ty sobie na to zapracowałeś nie będzie jednokrotkowych rzutów co znaczy, że tracimy zarówno bardzo mocne narzędzie w defensywie jak i bardzo mocne narzędzie do otwierania przeciwników i jednocześnie siada tempo walki, bo kolejna mechanika zostaje spowolniona. A właśnie, a czy barierka jest jeszcze w grze? W ogóle tak, ale w tym momencie bariera wszystko co robi to odpycha. Ale nadal będzie można kancelować rzut w barierę, żeby na przykład żeby rzucić Nie kogoś. ma potrzeby, bo teraz daszę możesz zatrzymywać bez e, Faulted Defense, po prostu wow. możesz blokować biegnąc. To jest tak, to spora różnica, to jest bardzo duża różnica w tej grze, duża zmiana. No. <słuch> Dust, ten overheadowy, tradycyjny, będzie się kombował tylko na counter -hicie. Wow, wow, ale genialna <słuch> zmiana, teraz jak trafię Dustem, to nic się absolutnie nie zmienia, oprócz tego, że jeśli trafię normalnie, to nic z tego nie mam, a jak trafię na cechę, to wtedy dopiero robię to, co się robi po daście. Wow, Mieniala a po roku zmiana. gry, kiedy wszyscy ogarną tę grę i nauczą się, żeby nie wciskać guziki, bo chyba się nie opłaca, to kurwa nie zobaczysz, jak das się kompuje. Fajnie, no, będzie wiadomo, w mojej możesz. ulubionej grze Dragon, bo gdzie wszyscy tylko blokują. Nie, no super, jaram się. Ja to bym sobie poblokował, Dusty. Uuu, i na reakcję będzie można. No nie, właśnie chyba mówili, że Dust ma być szybszy, żeby się nie dało reagować, ojoj. Oj, oj. No, więc damy ci wbudowane by design 50-50 narzędzie dla każdej postaci, żebyś się nie zastanawiał, jak miksapować, bo tu masz guzik do miksapowania, czego nie rozumiesz, człowieku. A jak jest, jaka jest różnica w demedu potem King Bustera, a na przykład Wild Sola? chyba taka, taki sam damage mniej więcej, nie? No ale to takie rzeczy to wiesz, takie rzeczy to miesiąc przed premierą się finalizuje no, no naprawdę. No właśnie to jest bad. pozytyw no że nie, nie ale serio, no balans to jest rzecz, którą na samym końcu trzeba zrobić, no bo po co ci dobry balans, jak nie masz na przykład dobrego systemu zużywania paska jeszcze i generowania no Dajskę zapewniał, że będą pracować nad balansem i są chętni w zbieraniu feedbacku, no chyba ja myślę, myślę. Bo ja tu będę pisał takie feedbacki, że proszę pana. Co w feedbacku ale napiszesz na temat tego, że jest teraz wszystkie Roman Kansala kosztują 50% paska i na hicie zamiast po prostu wrócić do neutrala, zrobić takiego jakby bursta. Coś w stylu gold bursta z, z Persony lub Blast Blue. I, a na hicie, a w neutralu będziesz miał po prostu to, co robi URC, że twój przeciwnik jest spowolniony, na ty nie. To jest jedyna zmiana, którą z całej tej listy wskazałbym jako potencjalnie dobrą, dlatego że system RC-ków sam w sobie nie jest jakimś czynnikiem, który byłby dobry albo zły. On jest bardzo zależny od generowania paska i też wydawania go. Więc tutaj po prostu doszedłbym do wniosku, że najważniejsze jest to, żeby ten system był spójny i działał, a to, co on dotychczas robi, to, co widziałem w tych gameplayach, to mi się podoba, bo on trochę łączy te funkcje starego, RCK i nowego, w sensie jest szybciej. On się aktywuje szybko, on się odpala szybko, ale jest też to spowolnienie przeciwnika, które dawał w Exardzie, a które było generalnie zmianą na gorsze. Okej, okay. zmniejszono generalnie ilość kombosów. Zrobiono to na kilka sposobów. Mamy z jednej strony rzeczy takie jak to, że command grab Sola, który tradycyjnie był combo starterem, teraz nie jest, teraz jest po prostu zwykłym command grabem. Zrobiono też takie rzeczy jak to, że jest chyba mniej lancerów ogólnie, mniej air bo po prostu tak to zrobiono, żeby wszystko to miało mniej, mniej przewagi, żeby mniej się dało kombować. Słabe, normale pancze i kiki się nie gatlingują w mocniejsze. Tak, więc nie można już zrobić na przykład crouching kika w jakiś full combo, tylko, tylko można w drugiego crouching kika i ewentualnie w command normala. No bardzo restrykcyjne to. są w ogóle te zasady gatlingowania w tej grze. Mam nadzieję, że je zmienią, bo na chwilę o, ja obecną muszę... to wygląda biednie. Wątko, tak, żeby ja je zmienili, się bo wydają się być bardzo spójne z tym designem, o którym mówią i tym, co chcą w tej grze osiągnąć. Wiesz co, no ale z drugiej strony to jednak powiedzieli wprost, że potrzebują tego feedbacku i są zainteresowani tym, co gracze mają do powiedzenia, więc no, ja mam nadzieję, że, że coś na się jeszcze zmieni. No dobrze, to w tym momencie ja zadam takie pytanie, bo to mnie dosyć fascynuje. Wszystkie jakby zmiany jasno pokazują, przynajmniej kierunek, w który mają ochotę pójść, czyli bardzo silnego uproszczenia rozgrywki, czyli zakładam, że chcą pozyskać znowu, liczą na to, że uproszczenie gry pozyska im gigantyczną rzeszę nowych fanów, tak? I może, nie wiem, powtórzą sukces sprzedażowy Dragon Ball'a, gdzie na pewno niosło ich po prostu IP, a niekoniecznie sam gameplay. Więc mar marketing idzie do nowych ludzi, a pokazują grę w tak wczesnym stanie, totalnie w, no w jakiejś pre-alfie, tak, gdzie nie mamy UI, brakuje jakichś ciosów, voiceoverów, nie wiadomo czego, czyli w takim stanie gry pokazuje się mm, ludziom, jakimś hardkorowym graczom, fanatykom serii, kimś, kto chce już od pierwszych momentów u, u, już, wiesz, odkryć kawałek tajemnicy, co, co to będzie. Więc dla mnie to jest strasznie niespójne, bo yy, robimy prezentację dla jednej grupy, a grę dla innej grupy. Ja nie rozumiem, czemu oni postanowili w ogóle w tym momencie pokazywać i mówić o takich szczegółach systemowych. Bo to, że pokazują piękne filmiki, trailery, ale mamy nowy silnik, nowe animacje, nowe redesigny, nowe cioski, no to wszystko jest pewnie, budowanie hype'u przez, przez długie miesiące. Ale wchodzenie w detale systemowe już takie, które interesują tylko praktycznie graczy turniejowych, Dziwna, dziwna, dziwny wybór wiesz, z mojej strony, nie, nie, jak to nie, wiesz, robili to wiesz, ja myślę, że Po, to po jakimś tam turnieju, w ramach jakiegoś wydarzenia właśnie konkretnie kierowanego do hardcore graczy, nie wydaje mi się, żeby jedno było sprzeczne z drugim. Wiesz co, ja mam taki pomysł, że tutaj może chodzić o to, żeby... No bo zobacz, tych graczy niedzielnych, tych odbiorców masowych, tych ludzi możesz kupić na tydzień przed premierą. Tych ludzi możesz kupić ładnymi trailerami. To ich interesuje, ale oni jak zobaczą godzinne nagranie z live streama o tej grze, tego po prostu nie klikną. Natomiast gracze jednak korowi to jest grupa, którą trzeba przekonać do tego, no bo słuchaj, mnie nie. Ja jestem pełen obaw, jestem bardzo niezadowolony ze wszystkiego, co słyszę. Jestem wprost już na teraz zniechęcony do tego Guilty gira. Oczywiście, że dam mu szansę, ale jestem bardzo zniechęcony. No i teraz widzisz, dla mnie taka informacja jest ważna, żebym ja się już mógł nastawiać na to, że coś jest nie tak, coś jest słabego, ale okay. może jeszcze coś wymyślą, może jeszcze gdzieś przejdą. I to jest chyba próba właśnie takiego uspokojenia tej korowej grupy. To może powiedzmy o najgorszej możliwej zmianie w historii bijatyk. Już o tym mówiłaś, w swoim pierwszym, otwierającym wypowiedzi, ale wróćmy do tego. Jak coś doniesiemy do rogu, to nasze combo po bodajże czwartym hicie zawsze zrobi tak, że ta postać uderzy w ścianę, przeleci, będzie jakaś przejście na inną wersję areny i w obie postaci lądują na środku i mamy reset do neutrala. Czyli bierzemy coś tak krytycznego dla bijatek dwuwymiarowych, że jak kogoś zanosisz do rogu, to twoje, twoją nagrodą jest to, że z tego rogu bardzo jest ciężko wyjść i masz po prostu robić na nich mix-up za mix-upem, setup za setupem, a teraz nie. Twoją nagrodą w rogu jest to, że robisz jedno dobre kombo i wracamy do neutrala. Wiesz co, no i to jest tragedia. To jest, to znaczy, okej, okay, szczerze mówiąc, tak, system RC, brak chipkili, brak stana i to, co się dzieje w rogu, to jeszcze byłyby elementy składowe, które ja bym powiedział, być może złożyłyby się na coś ciekawego. Ale potem dochodzi yy, ograniczenie liczby hard knockdownów, ograniczenie mix-upów do dedykowanych przycisków, ograniczenie Gatlingów, żeby lighty się nie kombowały. No kurde, przecież to, to jest po prostu... No to czym ja się mam hypować? Co mnie ma interesować w tej eee, Możesz się hype'ować tym, że timingi wake upu będą ustandaryzowane, więc nie trzeba się już uczyć innego Zemę na każdą postać no to jest dobra zmiana, ale Okizemy no. nie będzie prawie w tej grze na będzie mia będziesz miał miti albo rzut, no znasz to, nie? no, jak jest... w Grand Blue Fantasy Versus Jumping, Overhead albo Empty Jump Low, nie wiem słyszałeś o tych wyborach? jak grałeś w Beattyki kiedyś? No, no słuchaj, Street Fighterowi 4 przecież wystarczyło, nie? Co ciekawe, Guild Gear ma też swój moment z alfy 3, czyli rzuty będą teraz miały swoją animację wif normalne. O Boże, nie ma już no. opcji selektowania z, z heavy slash'em, czy tam medium slash'em. No to oczywiście może się jeszcze sprawdzić w kontekście w ogóle zmian w systemie rzutów, ale come on. I ostatnia zmiana, którą mam wypunktowaną jest taka, że nie Z tego co zrozumiałem, mam nadzieję, że dobrze, nie będzie kontroli gracza nad e, rekowerowaniem się w powietrzu, tylko zawsze po prostu w pierwszej możliwej klatce upadną na ziemię i ma się to dziać dużo częściej, trochę tak jak w Twitterze 4 na przykład. No, mi się wydaje, że to nie jest taka zła zmiana. Właściwie to myślę, że jest spoko, bo to nie jest zawsze takie oczywiste garnianie jak działa to chowanie w powietrzu. Często się zdarza, że ludzie tego nie ogarniają i no, co było też widać po Dragon Ballu, że ludzie robili niebieskie kombosy. Zresztą do dnia dzisiejszego ludzie siedzą i postują, znaczy wiadomo, jakieś trochę gorszy gracze postują na necie filmiki swoich kombosów, gdzie clearly widać, że no nie skąbiło się, no jest na niebiesko, no bo po prostu nie ogarniają systemu i mechaniki gry. I jak jest gra, w której można beknąć za to, że źle się stechowało w powietrzu, no to jest tak jakby bariera taką, którą trzeba się nauczyć, kiedy jest dobrze tychować w powietrzu, kiedy nie, więc no akurat... Dobra, ale biedki tego, są pełne takich barier myślałem, tak, że wszyscy to lubimy. Tak, tylko, że to jest takie bardzo drastyczne, bo jeżeli zrobisz to źle, to nagle dostajesz całe kombo, bo... Ktoś to wie, zazwyczaj jest taka sytuacja, że ktoś zaczyna z anti i cię kombuje. No, wiadomo, że e, mogłoby to być, mogłoby tego nie być, w obu przypadkach jest ok, ale ja przynajmniej nie mam żadnych sprzeciwów z, tako, z takim wyborem. Wydaje mi się, że to nie jest jakaś zła decyzja. No, w niektórych grach to jest, w niektórych nie i nie jest to nic, o co mógłbym się kiedykolwiek e, dowalić, że jest to zły wybór w tej grze. No, widzisz, a ja z kolei tutaj powiedziałbym, że sam wybór też wydaje mi się potencjalnie dobry, tak, można by z tym działać, ale bardzo mi się nie podoba w guilty girze. Z no. tej prostej przyczyny, że to powoduje, że cała rozgrywka siada, staje się bardziej przy ziemi i no to nie jest, znowu, to nie jest to, w czym jest dusza guilty gira. Bo zobaczcie, Dajska opowiadał obiecywał, że owszem, to będzie bardzo inna gra, ale będzie w duchu Guilty *Gira*. A on teraz mówi, to, to nie będzie gra na kombosy, to nie będzie gra na Okizeme." No to sorry, stary. To nie, be, nie ale... będzie air game'u. Tak, nie będzie, rzutów, nie, nie będzie rzutów. Nie będzie siedzenia w rogu. Stary, ja, ja wiem, że ty w tym siedzisz dłużej ode mnie, ja wiem, że ty lepiej definiujesz Guilty *Gira*, ale sorry, gramy w tę samą gierkę to jest właśnie Guilty Gear. Jak chcecie to usuwać, to nie rozumiecie, o co w tych grach chodzi. Hmm. No. Paradoksem jest to, że Guilty Gear miał... Ja, ja mam kontakt, miałem tylko y, y, z Egzardem, y, ale jest tam dużo elementów systemu, mechanik, które są albo nieczytelne, albo wręcz zbędnie skomplikowane, zwłaszcza kiedy wejdziemy na warstwę niżej i zaczniemy rozkminać już jakieś tam właśnie tam atak Lewele, wagi, inne cuda, to nawet dla kogoś, kto jest już oswojony z tematem bijatyk, jest tam dużo tematów, które no, są po prostu nieintuicyjne i, i Wydają się, może, wydaje się, że mogłoby być inaczej rozwiązane, e, przynajmniej od warstwy m, takiej technicznej, prawda? E, nie, ma, nie mają gigantycznego wpływu na gameplay, a zaciemniają jakąś tam sytuację, czy chociażby mechaniki jak, nie wiem, no Blitz, e, czy te różne wake-up time'y. No ja, no, no, ja nie, nie jestem fanem serii, więc też troszeczkę inaczej tutaj się stawiam, ale no... Ja tego nie szanowałem i słysząc te pierwsze informacje, że zostanie gra uproszczona, to jak kurczę, tam jest do wyrąbania tysiące rzeczy, które ułatwią grę i będą po prostu zmianą na lepsze, a nie odstraszając fanów. Przynajmniej Ups. znacznego, części, znacznej części tych fanów. Ups. A tutaj rżniemy po prostu do, do zera i no, ja no, myślałem, jest to że może interesujące. Będzie R-Recovery rozwiązane tak jak w każdej innej grze arksysa, że po prostu nie trzeba maszować tego guzika, tylko po prostu można go trzymać i w pierwszej wolnej klatce się zrecoverujesz. A no, widzisz! No, jakie tam r co? co? Po co takie, bezp... <laughs> takie bezpieczne rozwiązania byś chciała, tutaj można zaszaleć. No, i ja makałasz. mówię przez pryzmat tego, że przykładowo dwie godziny temu grałem w Meltiblad. I tam też jest recovery w powietrzu, który można sobie samemu wybrać, w którym momencie, w którą... znaczy w którą stronę nie i zauważyłem, że robiłem po prostu setupy na takie, że ktoś nie wie, że tam nie powinno się recoverować, bo jest lipa i po prostu pomyślałem, że no można byłoby lepiej to rozwiązać i nie jest to może najprzyjaźniejsza rzecz dla kogoś, kto, kto jakby nie ma dużo doświadczenia z grą i dużo w niej nie siedzi, chociaż wiadomo, że biatyki to jest gatunek, który wcześniej był jakby znany z tego, że trzeba poświęcić dużo czasu, żeby w ogóle jakby dojść do poziomu, w którym można grać z kimś innym, kto też ogarnia. Myślę, trochę dziwi mnie to, co mówisz, bo mam wrażenie, że to jest bardzo bijatykowe korze że dostałeś czymś dlatego, że nie wiedziałeś właśnie, że, że tam trzeba z tego jakoś uciec i twoją zadaniem jako gracz jest wymyślić albo dowiedzieć się, jak z To znaczy umiec. tak, ja to bardzo lubię. Ja, ja lubię skomplikowane gry. Nie, to nie jest tak, że jakby... Że je samszo, grałem wiele różnych bijatek, tylko jakby wychodzę z tego założenia, że oni próbują te biateki ułatwić. I z tego punktu widzenia wydaje mi się, że to nie jest jakby najgorszy wybór, jaki można było dokonać. Że no nie, nie, ma, ma nie, to sens się się. w jakiś sposób. Hmm. No, są, to, są gorsze to, na tej są liście. <laughs> e, macie Ale coś innego, popatrzmy, bo nie popatrz, może i, popatrzmy jeszcze tylko na tą grę w, odrzucając. E, historię e, Guilty Gira i tego, co się po niej spodziewaliśmy. Czy mimo wszystko widzicie w niej jakiś potencjał na powiedzmy nowy tytuł spin-off powiedzmy serii? Absolutnie no. nie. Mi to wygląda jak kolejne dzieło z Sirlino. To, kupią to ludzie, którzy grali w Isukę z Cda i pograją godzinę i im się znudzi. Ja mam tylko nadzieję, że Prawdziwi fani Guilty Gira będą potrafili się zebrać i grać w poprzednią część. No to a nie, będzie się na nową. No, mam nadzieję, no, a ja że kolei... tragedia, jaką będzie premiera GG2020 nie Co zaboli to znaczy? polskich scen AC Plusera i, i Rewa. Nie, ja myślę, Uważam, że, że, w że w najgorszym wypadku ta... będziemy przed sobą mieli po prostu 3-4 lata, może nawet 5, ale to będzie po prostu kilka lat Guilty Gira 2020, po którym przyjdzie nowy, który znowu będzie czymś innym i wtedy pewnie będzie dużo lepsze. A może nawet Guilty Gear 2020 jest właśnie próbą zbudowania nowego community, które potem będzie się uczyło coraz bardziej skomplikowanych wersji tych gier. No zobaczymy. Ale tak to jest, czy inaczej nie teraz, to za 5 lat. W sumie to jest temat, który... Bo rozmawialiśmy o tym trochę ostatnio na naszych prywatnych czatach, że zastanawiali się... Ktoś z, ktoś z was chyba zadał pytanie, jak myślimy, kiedy będzie... Odwrócimy ten trend ułatwiania bijatek i pójdziemy teraz w robienie takich super hardkorowych, casualowych ale nie, w żadnym innym gatunku nie przypominam sobie, żeby ten trend faktycznie się utrzymał. No bo mamy na przykład shootery, gdzie no też jest postępująca casualizacja gatunku i raz na jakiś czas wychodzi jakaś taka nowa gra, która mówi, że o, my wracamy do korzeni, robimy oldschoolowe shootery z lat, w stylu takich z lat 90. no i gra wychodzi, nikt w nią nie gra i, i nara. <grym> Jedyne, co takiego... Wyszło w miarę sensownego, to Quake Live, który też wcale nie trzyma się jakoś fenomenalnie. No ja A po prostu na myślę, że mamy to przed sobą. I, hmm. I że to dopiero przyjdzie i zobaczymy to. I poza tym nie mówię, że to się koniecznie pojawi w innych gatunkach, bo zobacz, że. Owszem, uproszczenie FPS-a to jedno, ale nawet uproszczony FPS nadal wykorzystuje te podstawowe skilenia Nie możesz zrobić. No były próby, ale nie możesz generalnie zrobić FPS-a, który by opierał się o to, że masz na przykład auto-aima i musisz yy. najechać na przeciwnika w granicach powiedzmy plus minus półtora metra. A czy słyszałeś o takiej grze jak Overwatch? No ale w, Over w Overwatchu to nie jest aż tak agresywne, no tam były Wiesz, problemy, co ja powiedział, ale... że jest, dlatego między innymi, że to jest gra bardzo mocno oparta tak naprawdę... Nie o celowanie, tylko o to, że masz wszędzie, ostawiasz te tarcze, że leczysz się odpowiednio i tak naprawdę bardziej ważniejsze jest to, żeby odpowiednio długo spamować, żeby rozwalić i przebić się przez tą barierę niż faktycznie te bardzo precyzyjne strzały, które oddajesz. Tak no tak może być, ale mimo wszystko no, dla mnie jednak różnica między graniem w Call of Duty, a graniem w Overwatcha, a graniem w Quakea, to są wszystko różnice odczuwalne, ale to nie są takie różnice, jak uczenie się grać na przykład w, no choćby w Guilty Gear a AC+, a uczenie się grać w Street Fighter'a 5. No widzisz, ja będę na przykład powiedział, że to są bardzo porównywalne wrażenia, także nie, nie, nie zgadzamy się. E, Co? Nie czy wiem, ma jak... wydre. Chip ma wydrę. Chip ma wydrę i gra wygląda całkiem ładnie. A właśnie. tyle można przyznać. Spędzać, ale ale no. wydaje mi się, że troszeczkę popłynęli z tymi swoimi nowymi osiągnięciami technicznymi, czyli tymi pulsującymi i machającymi modelami 3D, bo wprowadzili to w każdy fragment postaci. jeśli nie wiem, zobaczycie chipa na przykład w Neutralstensu Neutral Stensie, to on oddycha przed ramionami i głową, i no stopami. Wszystko w nim puchnie. Po prostu, więc nie wiem. Z jednej na strony szanuję, balonik, że... Jak żeńskie postacie w bijatykach. No. Jak w żeńskie postacie. Maj, się silanuj. <laughs> Ale no mimo wszystko jest to na pewno kolejny krok, który będzie stawiał tą jak znowu na szczycie. Jeśli chodzi o grafikę, estetykę. No bo Właśnie... no ASW m, zaczynając od e, Exarda, potem poprawki w Rev2, tak, no Dragon Ball Fighters, to każda z tych gier miała bardzo silną i bardzo dobrą oprawę graficzną, która na pewno pomagała sprzedać te gry i widać, że postawili na to kolejny raz i fajnie, że pchają to e, do przodu. Właśnie ja czuję, że oszalałem, bo Gildy Gear Rev był przepiękną grą, która idealnie właśnie zrobiła to, że, że nie mogłeś widzieć, nie widziałeś różnicy między 2D a 3D. Potem w Dragon Ball udało mi się to powtórzyć. Ta gra wyglądała przepięknie. Ty jeszcze dalej poszli z tym, żeby robić te efekty tych wszystkich superów, wybuchów, laserów, strzałów. Wyglądało to jeszcze lepiej niż w Gilty Gear, jeszcze bardziej efektownie, a jednocześnie nadal zachowali tą idealną, idealne oddanie dwuwymiarów, trójwymiarze. A jak patrzę na Granblue, na te wyraźne obwódki, to strasznie dziwne oświetlenie. Jak patrzę na Guilty Geara, to mam wrażenie, że wzięli, tak jakbyś wziął Exarda i następnie puścił przez jeden z tych filtrów, których ludzie używają do robienia AMV 60 FPS-owych i tak mi wygląda nowy Guilty Gear. I nie mogę się pozbyć tego wrażenia i nie rozumiem, czemu to, tylko ja to widzę. Znaczy, to, trochę, to, trochę to rozumiem, eee, o, o czym mówisz. Eee, może to jeszcze troszeczkę tweak tą w trakcie, ale tak czy siak no jakby szanuję, że próbują pchnąć dalej e, tą swoją, powiedzmy, już wizytówkę w tej chwili, e, symulowania animacji e, jakiejś klasycznej i naprawdę dodawania do, do niej detali. Jak to wyjdzie, finalnie zobaczymy. E, fajnie, że ktoś się stara, tym bardziej, no kiedy konkurencja, nie wiem, na Capcom czy SNK, no jednak... No, robi dosyć szpetne gry. Sam już wyszło dużo lepsze, no ale nadal to nie jest zupełnie, zupełnie ta liga, prawda? Więc ja tam szanuję i, i nadal jest muszę spoko. powiedzieć, że mam mieszane uczucia co do tego, jak wygląda, jak podejść do tego w tej grze do tematu robienia jakichś Yy, specjalnych cięć i dziwnych ujęć kamery w trakcie tych wszystkich wall breaków, w trakcie trwania na counterhicie. Często jest tak, że w trakcie tych momentów znika interfejs, robi się letterbox, pojawia się jakiś napis z im, czcionką impact, który jest na cały ekran, kiedyś mówi counterhit. I kurczę, powiem Ci, że jak oglądałem ten gameplay, to kurczę przyznaję, że mi się to podobało. Miałem wrażenie, że okej, okay, to wygląda faktycznie unikatowo, to sprawia, że gra wygląda faktycznie. I na, wyjątkowo inaczej, że, że udaje, że nie jest grow tylko w, w jakimś tam filmem czy MV czy czymkolwiek, no ale tradycyjna historia, czyli po ilu godzinach rozgrywki i patrzeniu na te same rzeczy ci się tu znudzi i będziesz po prostu wolał, żeby ta gra była drobinę szybsza i pozbyłaś się tych ciągłych przetarg. Ach, kto by nie chciał dostać SSM-em no Obejrzeć właśnie, filmik minutowy. No właśnie o to chodzi, nie, że porównując do acpr i w ogóle do serii X2, to mamy straszne odejście od formy, od tempa przede wszystkim. Exart miał spowolnienia całej rozgrywki, teraz mamy spowolnienia może krótsze, ale za to z dynamicznymi najazdami kamery. I jeszcze na no takich mnie... rzeczy jak counterhity, nie? K no Które się dzieją regularnie. Tak, dla mnie to jest, yes, tak, to mnie to jest coś jak na przykład kombosy Noctisa w Tekanie 7, że wszystko fajnie, dopóki nie jest tak, że każda seria kończy się ustaloną z góry animacją, która urywa 3 sekundy meczu i zatrzymuje go. Takie rzeczy powinny być zarezerwowane dla komand grabów, które mają zabrać tyle czasu i zadać tyle demedza co mini combo. No ja mam wrażenie, że jakbym oglądał po prostu highlight wideo na YouTubie z jakiegoś meczu, w którym przerywają w jakimś momencie, spowalniają, dodają jakiś efekt i ktoś daje dźwięk uff. Bo kuba, ktoś czymś dostał. To, te, to jest po prostu za częste. Z, za dużo jest okazji, w którym coś takiego się dzieje, i według mnie strasznie psuje dynamikę tego wszystkiego. Jest rozpraszające, i no nie wiem, może nie jestem przyzwyczajony w bijatykach na coś takiego, I myślę, bo jest to chyba pierwszy raz, kiedy coś takiego widzę, że tak często nie, nie. zmienia się kamera. Myślę, że im dłużej będziemy na to patrzyli, tym gorzej będzie, a nie lepiej. Także... No nie, ja, mi się to ogólnie takie nie rzeczy... podoba, więc no. już z defaultu nie wydaje mi się, to jest najlepsza opcja. Ostatnie, co mam do powiedzenia na temat tej gry. Czemu wzięli model potem kina ze Egzarda, a nie za cr w ogóle z serii X, no, X czerwone... był dużo fajniejszy. Widocznie w się nikt nie lubi czerwonego smerfa. On no. no, był taki fajny, a teraz zrobili z niego, jak, jak w... zrobili mu nowy strój, to pomyślałem, wow, wygląda fajnie, ciekawie, inaczej. Co zrobił z nim tym razem? Dają to samo. I, I wtedy stwierdziłem, że okej, jednak ten stary podobał mi się. Ale bardzo. oczka mu dodali. <laughs> Tak no. samo Chip, no, te jego workowate gadki i, i wielki sznur, to też jest takie jasne, wiem, pasuje generalnie, ale jest szpetne mimo wszystko. Taki Szpetna trochę... jest ta workowata bluzka, bluza May i też, która zasłania praktycznie trzy czwarte jej sylwetki. Taki trochę Street Fighter 5 kuma moment. Ciekawe no. mnie, czy to nie jest podyktowane właśnie samym silnikiem, w którym chcą robić dużo fluffy elementów, które będą ładnie się unosić i oddychać i ruszać na wietrze, czy, czy to nie jest podyktowane tym, że mamy nową zabawkę i teraz każda postać musi mieć coś, co będzie powiewało no i, tak, i bo się wszyscy, ruszało? No tak, bo wszyscy są fluffy w tej grze. Albo są umięśnieni, no. albo mają bluzy duże. Nie wiem, jak Axel, ja tam Axel, nie zauważyłem, nie zwróciłem na niego uwagi, ale faktycznie Art Direction Wygląda na to, że idzie właśnie w tą stronę. No ciekawe, ciekawe. W każdym razie, no nie wiem, da, na pewno jest daleko jeszcze do, do premiery, dużo się może zmienić. Ja jestem nieco nic nie zaciekawiony. Nic się nie zmieni, ja nie wierzę. Albo na gorsze, tak? Nie, ja, ja nie wierzę, nic się nie zmieni. Też tak będzie... myślałem. Powtórka z SF5. Możliwe, że tak będzie. W każdym razie, no ja tam jeszcze będę się przyglądał tej grze, może dlatego, że nie mam yy, tak ciepłych wspomnień z poprzednimi e częściami serii, więc, więc e nie, nie mam tej goryczy. Wiadomo, że wszyscy <grycia> no, ją to, kupimy, to może... no, no, e no pewnie tak to, się skończy. Wszyscy, zawsze, każdą wszyscy yogurt... kupimy, ale po prostu nie zostaniemy. No, no co, no kopnie kupisz, Kolejnej no, kot nie no, kupisz. Kolejnej <podzieś> ja przecież nigdy nie zawiadłem cię na żadnej grze. <pl> <Bose> no przecież musisz na swoim setupie, na zlocie włączyć. Chłopaki no, no, no, no, no, nie pograją sobie swojego Guilty Gearka? No weź a, wiesz, a wiesz, że na PS3 mam w tej chwili tylko Personę, Denge Kibunko i właśnie AC Plusera na wypadek, gdyby ktoś chciał pograć? Ja podobnie. To czy mam Marvelka, Streeta 4 i Persona. A, i Katerinę. <grym> <grym> Bardzo dobra bijatyka. A <grym> moja ulubiona bijatyka zaraz po nithogu. <grym> eee... Dobrze, to jeszcze co? Zgadujemy jaka jest kolejna postać, bo na pewno będzie nudna i zawiedzie wszystkich. Jak już jest trippy, potem kim to brakuje Mili i Fausta. No też myślę, że Milia i Faust. I Faust będzie triki i Milia no. też. Kolejny. No, Milia to... będzie triki, czy no, będzie speed? Milia będzie speed. speed. Będzie... speed. O, tak. Eee, będzie speed. Answer. <laughs> o je, answer i Jacko. Nie, Jacko jest fajna. Jacko, Jacko to nie ironicznie, ale Answer. To jest taka pokraka. Właśnie, może Jacko będzie gościnną postacią w World Fighterze, jako MOBA postać. Oby. oby. Dobrze, ja już nie chcę gira w Trumience. Ja nie chcę, żeby no to... Zappe zwrócili. Żeby co, I lecimy Zwróci? dalej? Żeby zappedali dali do gry, ja już nie chcę. <śmiech> nie, nie, dajcie go do Bebetaga. <śmiech> A wiesz, że w Personie jest taki Zap, co ma zawsze psa? A, super, fajnie, dziękuję. Zapamiętam. Dobra. Jak będę miał okazję zagrać, to na pewno go wezmę. Pogadaliśmy. Myślę, że pora, żeby nasz zlot zbliżał się do końca i z tej okazji opowiem o innych zlotach. Otóż kopalniaki się zbliżają, kolejne. Jest to event, który miał być rzekomo co kwartalnikiem, ale ostatecznie jest chyba bliżej dwóch do trzech razy w roku. I teraz wypada na 7 i 8 grudnia i będzie jak zawsze w Katowicach w Śląskim Klubie Fantastyki. Ja tam jadę zrobić kolejny turniej w Personę. Będzie tajemnicza nagroda, jaka? Dowiecie się na miejscu, ale będę podrzucał wskazówki. Wybieracie się? A nie chcesz coś może ten? Rywilnąć? Nie, nie A może ja mogę rywilnąć? Jakbyś tego nie robił, to byłbym wdzięczny. Dobrze, ja nic nie wiem. Eee, nie, nie będzie niestety na kopalniokach, ale słyszałem, że przednia impreza. Następny turniej, o którym ja wiem, jest już nie w Polsce, tylko w Niemczech i to będzie Bawaria Burst pod koniec marca, w ostatni weekend marca w Monachium. Będę tam po raz trzeci. Jest to event organizowany przez i i zawsze się świetnie bawię, także jak zawsze zachęcam do wyjazdu. Będzie to chyba też pierwszy europejski major w, w Grand Blue Fantasy Versus, także będzie szansa zdominować scenę od samego początku. I przy okazji trailera Bawaria Bursta nie ujawnił też, że będzie również Dreamolition Derby pod koniec roku, którego nie było w tym roku, ponieważ kalendarz eventów był bardzo przepełniony i ciężko było znaleźć dobry termin, więc postanowili zrobić sobie przerwę i w związku, udało się też z tej okazji znaleźć lepszy, lepszą miejscówkę, która będzie bliżej centrum Monachium, będzie większa także i może będzie tam zasięg nawet, bo obecnej nie ma. Także bardzo się jaram. Myślę, że na oba eventy pojadę i to tyle, co ja wiem o eventach. Mm, a w Polsce eventy? A właśnie, nie a z kiedy wiem. Evo Japan? Coś, Gark wspominałeś, że będzie za niedługo? No to byłem? jest chyba wydaje mi się. Teraz nie kojarzę, ale no, na początku roku na pewno jakoś tam zimą. Znowu w kłoce. Chyba w, chyba, w samym, chyba w tym samym lokalu nawet to ma się odbywać, z tego co pamiętam. Może tym razem uda im się nie stracić milionów. No, jeżeli robią drugą edycję, to może mają plan? Trzecią. Trzecią. Wow. Wow. E, no tak. A poza tym z turniejów nic nie kojarzę. Nie kojarzę, żeby w Polsce coś było zapowiedziane? Właśnie w ogóle. też nie. Teraz był Olsztyn, turniej Tekena. Tak, to pozostaje chyba tylko na Lokalsy jechać. Znaczy w tego Tekana to często jest tak, że zapowiadają turniej na przykład dwa tygodnie przed, także warto śledzić Discorda, warto śledzić grupę Tekken 18 bez cenzury i Fighting Games, Pol Fighting Games Polska, tak? FGC Polska, coś FGC takiego. Poland, coś takiego, bo tam ludzie postoją eventy, a przynajmniej eee, Informator jest... biatykowy, tak. No, nasz kolega D. wrzuca takie króciutkie newsy właśnie tylko o samych wydarzeniach. Tak, w sumie w to jest na najlepsze miejsce do followowania, jeżeli chce się wiedzieć, kiedy, jakie turnieje streamy są, bo faktycznie no, jest Polsce. to updateowane regularnie. No i te, i te, które interesują po prostu Di, także. No, no a D. zazwyczaj jest. sporo rzeczy. Tak no tak, jakiego, więc. więc... Więc, więc tak, zgadzam się, że do, dobre źródło. No to dzięki chłopaki. To był nasz drugi odcinek. Mam nadzieję, że... No myślę, że za dwa tygodnie jeszcze nie będziemy mieli o czym rozmawiać, ale może też następny odcinek nie będzie za kolejne pół roku. No ale nic nie obiecuję. Ja nazywam się Kot i mój, znajdziecie mnie na Twitterze pod ksywką AlterKot. Mam też bloga, na którym piszę o rzeczach różnych, o gierkach, film, muzyce, anime zapostowałem na przykład swoje wrażenia z Grand Granblue i ten blog ma adres felinepd.blogspot.com felinepd.blogspot.com Ja znajdziecie... i bardzo miło mi to było być, dzięki. Znajdziecie go na Twitterze pod ks. GX -here możecie go też usłyszeć w podcaście Polska Grupa Fighterowa nadaje do znalezienia na Spotify'u i streamujesz na Twitchu nadal co wtorek i czwartek o 22.00? GX Stream, GX Polecam Stream. Polecam dobre, chillowe streamy. GX Stream. Dobry, chill. Gar garga znajdziecie na Twitterze pod, na koncie Gargulec lub na Garg For Art, e, For RT, przepraszam, gdzie postuje swoje arty. Followujcie go i każcie mu rysować więcej. I grajcie w Alpha 2. O, super giereczka. Wana znajdziecie Trzymaj na Twitterze się. pod ksywką Pretty Baked Cake i ma też konto na YouTubie, na którym znajdziecie m.in. poradnik do Benimaru. O, tak, i option selected do 3 s Były nasze kiedyś, tak, więc... Na głównej stronie. Były na głównej. To jest. Champion no. i bloger, po prostu osobistość. Dobrze. I naukowiec. <laughs> e, pa, pa. Przypominam tylko, jakby ktoś chciał e, jakby ktoś chciał Analiza. analizę w turnieju Samsung dawać znać, wtedy ja to zrobię. Jedna osoba musi się odezwać. Spoza tej Jedna. grupy, co jest na. Zróbana Kurde! <grym> <Ten> był pierwszy. <grym> Do... Trzymajcie się, hej. Trzymajcie się, miłego weekendu albo tygodnia.